Cześć, audycja Kadr Ciwoko. dzisiaj odcinek 87 naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. Minęły dwa tygodnie. Tak jest. Zrobiliśmy. Jakieś na pewno rzeczy zrobiliśmy tak, w tym czasie. osiągnęliśmy dużo rzeczy. Tak, no, no, poczytaliśmy trochę. Tak, ale też byliśmy w pewnym miejscu, wyszliśmy z naszych piwnic, wreszcie udało się, wypuścili nas i pojechaliśmy do e, Biblioteki Śląskiej, wielkiej, zamaszystej, wspaniałej budowli, którą Andrzej określił mianem, to mógłby być Transformer. Tak, a to czyni Bibliotekę Śląską tylko lepszą. Tak, zdecydowanie. co tam było w tej bibliotece? Ksi komiksy i książki. Tak jest. Jak to, jak to w większości bibliotek były tam książki. Nie, nie zdziwili nas zawartością biblioteki, ale także był tam, była tam pierwsza odsłona Śląskiej Akademii Komiksu. W skrócie ŚLAK. Kocham ten skrót. Wiem, że za jakieś parę minut powiem to znowu, ale, ale naprawdę bardzo mi się podoba. Taki... Bo bardzo podobny. Znaczy bardzo... Mm, no. Ech, co Andrzej chciał powiedzieć? Andrzej chciał powiedzieć, że e, SIUM, prawda? W sensie mm. Śląski Uniwersytet Medyczny też jest takim tworem. Aha, i, I skrót do znienawidzonej e, karty, którą trzeba odbijać w autobusikach, czyli śkup. Śkup też jest bardzo fajny. Jednak też na początku robi tą różnicę, nie? No śm śmieszne jest. Mhm. W każdym razie Śląska Akademia Komiksu zainaugurowała się e, z całkiem dużą frekwencją, tak mi się wydaje. Tak, chociaż tam, nie, nie liczyłem tam ile osób było. Ale było ale... więcej niż kiedyś na spotkaniach. Związanych z komiksem, które się odbywały w Katowicach. Tak, tak. To zdecydowanie. więcej niż jak Krzysiek się produkował w kawiarni, album. No to wystarczy, że ktokolwiek, proszę, to już było więcej osób, ale tak, tak. Bardzo cieszy to, że było zainteresowanie dość duże, jak na pierwszą odsłonę tej akademii. To, co muszę powiedzieć, mi się bardzo podoba pomysł na tą akademię, jaki został tam przedstawiony, ale może, dobra, zanim do tego przejdziemy, generalnie jak to wyglądało. Było Śląska Akademia Komiksu była prowadzona przez dwie osoby związane ze środowiskiem akademickim. akademickim więc to takie, mhm. można powiedzieć, nieprzypadkowe osoby. Dużą wiedzę przynajmniej jedna z prowadzących naprawdę pokazywała na każdym kroku. I to, co mi się właśnie podoba w formule, jaką zaproponowała Śląska Akademia Komiksu, to jest ta różnorodność, która tam jest. To nie jest tak, że będziemy się spotykać raz na miesiąc i Pie pierniczyć jakieś bzdury o tym, jak, nie wiem, w stylu kompletnych podstaw, czyli jaką rolę pełnią dymki w komiksie, czy coś w tym sensie, tylko ma mają być warsztaty z twórcami, mają być spotkania z teoretykami, jak i z praktykami komiksu, bo tam pojawiły się nazwiska na przykład Adama Ruska, prawda? Dobrze pamiętam? Mhm. Jerzego, Jerzego Szyłaka. Szyłaka. Na pewno są też w planach spotkania właśnie z twórcami komiksów, warsztaty mhm. komiksu, więc zarówno dla osób, które chciałyby coś porysować, jak i dla twórców scenariusza. Tutaj nawet się zastanawiam, czy, czy się nie wybrać, bo rysować nie umiem, ale na jakiś warsztat scen, dla scenarzysty ewentualny, no, można, być, można by się wybrać jak najbardziej. Mają być też w planach właśnie takie luźniejsze pogadanki na jakieś wybrane tematy, na przykład na twórczość jakiejś konkretnej osoby, albo jakąś linię wydawniczą, coś ten deseń, to się jeszcze będzie klarowało. Ale właśnie to mi się podoba ta różnorodność, że to nie jest e, jedno i to samo co miesiąc i jedziemy i, ta, i tak dalej, tylko za każdym razem ma szansę być coś innego, coś fajnego, coś, co może przyciągnąć raz jedne osoby, raz drugie osoby i one zostaną i będzie nas po prostu tam coraz więcej i będzie problem z tą frekwencją, bo już było mm, ciężko nas rozmieścić, prawda? Na tym pierwszym, pierwszym miejscu my, my się fajnie uwaliliśmy na kanapach... byliśmy wcześniej. Tak, kto, na, kto rano wstaje i tak dalej. Na kanapach fajnych, mięciutkich, z których ciężko się później wstawało, bo były Bardzo. tak wygodne, ale hmm. no. Te przesła były zapełnione z tego, co widziałem. Było sporo osób, które mm, są związane z komiksami, bo był i Marek Turek, był i Tomek Kątny, był i Daniel Gizicki, były może jeszcze jakieś osoby, których nie rozpoznałem z jakiegoś powodu, ale... ale więc można było już nawet... Jakby ktoś miał napisane nazwisko na, na, na sobie, to wtedy byś pewnie wiedział, jak ta, tak, kim jest ta z, osoba. zdecydowanie. Tam prze, przez moment na przykład właśnie w gronie tych osób stała też taka e, dziewczyna, co nie, mówię, chyba znam, ale w sumie nie wiem, a ty jakoś tak głupio podejść i spytać, kim jesteś, e, co, o kim ty jesteś? kim ty w jesteś? Więc no może generalnie pamiętam, że... Znaczy pamiętam, no na Facebooku, gdy napisałem parę słów opinii na temat e, tej inauguracji Śląskiej Akademii Komisu mm -hmm. pojawiła się w komentarzach osoba, która właśnie gdzieś tam na tych krzesłach tam z drugiej strony sali siedziała i się zdziwiła, że gdyby wiedział, że to są te osoby, to by sobie przyje przyjechał z Wydziałem Siódmym i <śmiech> autografy zbierał od razu. No to będzie szansa następnym razem, prawda? Tak, Tak myślimy. To jakie masz przemyślenia jakieś? Było ok, Bardzo mi się podobało to ćwiczenie, które było na koniec, mhm. bo uważam, że jakby... Te, w ponowne... którym, nie... Te, w ta, którym ta, ta, w... nie wzięliśmy udziału. Znaczy, tak, to, w którym nie wzięliśmy udziału, bo, bo trzeba było przygotować co innego za ten czas. Mhm. Natomiast samo ćwiczenie jakby składania plansz komiksowych skadrów na nowo uważam, że, że, że spoko. Mhm. I faktycznie to, z czym mógłby być problem przy takich właśnie imprezach, to, to wyrównanie poziomu. Bo przyjdą osoby, które już Są przesiąknęły pro. tym komiksem. Są pro, tak. Ta <głos> Są osoby, które chciałyby się zainteresować. I wypośrodkowanie tematów na pewno jest. No jest czymś trudnym w tym przypadku. Mniej mm. niemożliwym. Tak. I mam nadzieję, że, że to, to będzie trwało. Myślę, że no też będziemy, będziemy odwiedzać, bo. Tak tylko czas. Bo, bo jak się... na takie województwo, w którym mieszkamy, to ogólnie. Straszna lipa. Tak, nie, nie, nie dzieje się tak dużo, jak mogłoby się dziać. Mhm. Tutaj jest potencjał, mamy Gliwickie Zagłębie Twórców, prawda? Zagłębie, ojej, przepraszam. Mamy Gliwicką e e ekipę, która jest bardzo mocna i e w Częstochowie się coś dzieje komiksowego, prawda? Tutaj w Opolu, to jest już inne województwo, ale w Opolu, w Krakowie, więc mamy miejsca w, w okolicach, w których coś się dzieje komiksowego, a właśnie ta nasza aglomeracja była takim Smutnym pustkowiem, jeśli o to chodzi. i Dlatego też bardzo mocno trzymamy kciuki za ślak. Natomiast, e, czy wszystko się podobało? Um, ja, powiem, ja powiem tak, że trzymam kciuki za to, żeby drugi prowadzący, pan Wasław, następnym razem był dużo mniej zestresowany. Bo jednak obstawiam, że, że trochę go trema tak, no, no I to, to, to jest coś, co mogło jakby wytrącić tak, z ja, ja takiego rozumiem, przyjemnego ja, słuchania. Tak, ja pamiętam mhm. na przykład moj, moją pierwszą prelekcję na Pyrkonie, to przez dobre 15 minut nie wiedziałem w zasadzie, jak się nazywam, więc to się zdarza. Jak najbardziej trzymamy kciuki za to, żeby później już poszło już z górki, jak najbardziej. Mhm. Bo e, jeśli chodzi o przygotowanie na przykład e, tych prezentacji, które mieli obaj prowadzący, oboje prowadzący, to jak najbardziej obaj, oboje? I jeden i druga. E, no, oboje. To byłoby obaj albo obie. Dobra, to już, by było... wiesz, już tam choroba niszczy mi mózg i w ogóle. Tak, tak, tak e, W to... każdym razie no i... Chyba i... w podstawów. To... <laughs> Dokładnie. Na polskim nie uważałeś. E generalnie prezentacje były przygotowane, bardzo fajnie, tylko właśnie tutaj ten jeden taki mały zgrzyt, że jedna osoba bardzo fajnie potrafiła przekazać to, co chciała przekazać, na, na druga troszeczkę miała z tym problem, ale tak jak wspomnieliśmy, ja uważam, że to był stres i następnym razem będzie, będzie z górki. E, jeszcze, jeszcze coś, może trochę, trochę zaciepło się tam robiło już w pewnym momencie. Ale to tego nie czułem. A, tak, ale to myślę, że z tym już nie ma w zasadzie co zrobić, bo tam nie wiem, czy jest jakieś miejsce na jakieś dodatkowe rzeczy, no latem zobaczymy, jak, jak to będzie czy, będzie, czy będziemy w stanie tam wytrzymać. Oby, oby um, Biblioteka Śląska była przygotowana na lato. Um, jeszcze jakieś przemyślenia? Ten temat? Fajnie, że ma to być um, naprawdę cykliczne mhm. i chyba póki co raz w miesiącu, ale docelowo raz na trzy tygodnie. Tak. No i fajnie, to jest bardzo bardzo dobry przedział czasowy. Środy ci pasują? Czy wolałbyś znaczy, na przykład soboty, nie wiem. Nie, w, wiesz, mhm. u mnie jakby z, ze specyfiką mojej pracy, że albo, albo coś mam, albo coś nie mam, to żaden dzień mi ostatecznie... Mhm. M może, może nie pasować, ale no, znaczy wolałbym w tygodniu niż w weekend. Hmm. No ja akurat też właśnie chciałem powiedzieć, że środy to... Ja, jako, że Poza tym ja... środa to jest dzień nowych komiksów, więc idealnie się tak, pasuje. Tak, i dla, dla niektórych to jest dzień z Ligą Mistrzów i innymi pi piłkarskimi wydarzeniami, ale ja I się... mniej ludzi na drogach. Ja, ja się jest. akurat nie interesuję. No okay. W każdym razie trzymamy kciuki za powodzenie Śląskiej Akademii Komiksu Będziemy się starać tam uczęszczać regularnie. Następna odsłona... A zresztą, co, co będę mówił, chyba posłuchacie o tym za moment od osób, które są jak najbardziej zaangażowane nie tylko w Śląską Akademię Komiksu, ale też w działalność strefy otwartej w Bibliotece Śląskiej, jak i właśnie w zbiory komiksowe, które tam są. I myślę, że teraz możemy oddać im głos. Mhm. Jesteśmy dzisiaj w Bibliotece Śląskiej, gdzie będziemy chcieli porozmawiać z organizatorami Strefy Otwartej, gdzie jest dużo komiksów o inicjatywie o komiks, a także o Ślaku, czyli Śląskiej Akademii Komiksu, która, której pierwsza odsłona całkiem niedawno miała miejsce i naszymi gośćmi są w tej sprawie. Zuzanna Baron. Waldek Knop. Jak byście mogli na początku nam powiedzieć... Czym się zajmujecie dokładnie tutaj w Bibliotece Śląskiej? I też przy okazji drugie pytanie zadam, ponieważ z tego co zauważyłem, komiks jest ostatnio bardzo mocno tutaj promowany przez Bibliotekę Śląską. I jak doszło do tego, że ten komiks stał się tak właśnie popularniejszy, zdecydowanie bardziej niż jeszcze parę lat temu? Po zmianie dyrekcji w Bibliotece Śląskiej a był, była wśród pracowników Burza Mózgów. I właśnie to komiksy zostały wytypowane jako te, które cieszą się popularnością, ponieważ zauważono, że są często wypożyczane i wśród samych bibliotekarzy są osoby, które się nimi interesują. W momencie, w którym a, przyszedł pomysł tworzenia Strefy Otwartej, pomyślano, że ważnym miejscem w tej Strefie Otwartej będzie miejsce dla komiksów. Skoro już jesteśmy właśnie przy Strefie Otwartej, to może wyjaśnimy, jak to działa. Strefa otwarta jest to taka, jak to mówimy, biblioteka w bibliotece, taka troszeczkę nasza wizytówka. Jest to taki właśnie dział otwarty, każdy może wejść, niekoniecznie nawet będąc czytelnikiem, biblioteki śląskie będąc tutaj zapisany. Można wejść wśród półeczek, w miłej atmosferze sobie poglądać książki, poczytać czasopisma, usiąść wygodnie na kanapie i przejrzeć to wszystko, co mamy. No i tak właśnie naszym sztandarowym takim punktem jest też dział z komiksami, bo cieszy się bardzo dużym, dużym wzięciem po prostu. Właśnie też o to chciałem zapytać, bo tutaj już widzieliśmy z Andrzejem, że macie trzy regały z komiksami, jeden z Mangą jeszcze komiksy można spotkać w dziale dziecięcym. Ale skoro jest, jest popularność, to to cieszę. Ale czy są plany na więcej na przykład w strefie otwartej? Są plany na więcej, ponieważ ta strefa ma się rozrastać, to znaczy ma być coraz więcej Coraz więcej regałów, coraz więcej półek, coraz więcej ilościowo no, komiksów przede wszystkim też, bo no jak mówię, są bardzo popularne i chcemy, że tak mówiąc kolokwialnie pójść w komiksy, żeby jeszcze więcej czytelników tutaj zapraszać, po prostu żeby ludzie przychodzili, oglądali no i też. Za, za tym gdzie wypożyczali komiks. I otwarcie strefy otwartej notabene to w, przy, przyniosło wzrost popularności komiksów wśród wypożyczeń, czy raczej jest tak, jak było? Wydaje mi się, że, że tak, że właśnie gdzie mogąc widzieć, na własne oczy sobie tu przyjść i pooglądać, zobaczyć co jest, mówiąc znajomym swoim o takim miejscu, no trafili nowi czytelnicy, którzy normalnie może nie chcieli wiedzieć, może na przykład nie wiedząc o pewnych komiksach, tutaj widząc je na półce, mogą mi wypożyczyć, a tak musieli wcześniej mieć takie informacje, że jest coś konkretnego, żeby wejść do naszego katalogu komputerowego i zamówić. Teraz nie ma takiej potrzeby, można sobie przyjść, zobaczyć coś odkryć, coś nowego i wypożyć. To, to jest na pewno ułatwienie duże dla czytelników. I tutaj też myślę, że warto podkreślić, że Biblioteka Śląska ma takie, można powiedzieć, dość specjalne warunki, jeśli chodzi o komiksy, ponieważ jako jedna z 16 bibliotek wojewódzkich dostaje te komiksy niejako... Aha, nie wszystkie są wojewódzkie. No to właśnie jakbyś mogła więcej o tym powiedzieć. Biblioteka Śląska ma, otrzymuje egzemplarz obowiązkowy zgodnie z ustawą. Jest jedną z 16 bibliotek. Część z tych bibliotek są, są bibliotekami wojewodz, wojewódzkimi, bądź też bibliotekami naukowymi, razem z Biblioteką Narodową na czele, która jest biblioteką na jakby całą Polskę. No i jest to jakby nasz atut i nasza zaleta, ponieważ spora część wydawców przysyła nam i książki i komiksy, dzięki czemu możemy jakby trafić do większej ilości odbiorców, ponieważ mamy tych komiksów dosyć dużo. Nasz zbiór, myślę, może mieć około 5000 komiksów. W porównaniu oczywiście z takim poznaniem, nie jest to tak dużo, ale z Patrząc na wojewódzkie biblioteki bądź wojew... miejskie biblioteki z całą pewnością nasz zbiór jest jednym z większych przynajmniej na Śląsku. I nie licząc strefy otwartej, która naprawdę robi bardzo fajne wrażenie jest też inicjatywa o komiks. I teraz jakbyś mogła trochę więcej o tym powiedzieć. Tak, celem inicjatywy o komiks było... Zreklamowanie komiksów w Bibliotece Śląskiej, ponieważ wielu naszych czytelników nie wiedziało do tej pory, że u nas również są komiksy. Biblioteka Śląska jest często postrzegana jako biblioteka naukowa, biblioteka dla studentów, czy też naukowców, a to nieprawda, ponieważ czytelnikiem Biblioteki Śląskiej może być każdy powyżej 13 roku życia, może się zapisać do biblioteki i korzystać z tych zbiorów, zarówno z komiksów, jak i z innych książek, które mamy tutaj w naszych zbiorach. I właśnie o komiks ma na celu promowanie nie tylko komiksów w Bibliotece Śląskiej, ale po prostu komiksów i czytania komiksów. I o Komiks można znaleźć na Facebooku, Instagramie, gdzieś jeszcze? Instagram, Facebook. Okej, okay. No to przejdźmy do pierwszego ślaka czyli Śląskiej Akademii. Bardzo mi się podoba ten skrót, nie wiem, przy, przyjął się już chyba dobrze. Czy tutaj jak, jak doszło do tej pierwszej Akademii? Duże zasługi w utworzeniu powstania jakby inicjatywy a u ma profesor Forriters z Uniwersytetu Śląskiego oraz pani Matylda Seng-Iwanek. To oni tworzyli i działali na pierwszym spotkaniu, na następnych już będą również inni goście, to oni byli pomysłodawcami pierwszego spotkania i pierwszej wizji na pierwsze spotkanie. No, jako że byłaś też na miejscu, to powiedz, to, ale tak szczerze, jak się podobało? Myślę, że podobało się odbiorcom. Trzeba zauważyć, że było nas całkiem sporo. Myślę, że dla wielu mogło to być zaskoczenie, że tylu ludzi jest zainteresowanych komiksem i przyszło właśnie na to spotkanie i wcale nie wyszli po pierwszych pięciu minutach. A czy na przykład oprócz Śląskiej Akademii Komiksu są może w planach tutaj w strefie otwarte jakieś wystawy komiksowe, coś w ten deseń? To znaczy dopiero ruszają takie inicjatywy, więc nie wiemy co, co organizatorzy i co pomysłodawcy jeszcze wymyślą, czekamy na jakieś ciekawe inicjatywy, ale na pewno, jeżeli będzie się to rozwijać, to na pewno coś takiego będzie, ponieważ właśnie też chciałem dodać, że ta impreza to ostatnia, czyli inauguracja była, to była naj, największa frekwencyjnie impreza tutaj w tej strefie otwartej. Jeszcze tylu gości nie mieliśmy na żadnej imprezie, na żadnym spotkaniu Czyli było bardzo udane. Otwarta działa od grudnia, w związku z czym na razie jeszcze pomalutku sobie radzi, bo są spotkania w Bibliotece Śląskiej, które cieszą się też dużym zainteresowaniem, tak jak Ślag, natomiast rzeczywiście jest to jedna z większych imprez w strefie otwartej. W strefie otwartej jest dużo komiksów, ale co jeśli na przykład ktoś wydaje komiksy całkowicie własnym sumptem, czy może je jakoś dostarczyć, żeby trafiły do strefy otwartej? Może dostarczyć właśnie do bytu Śląskiej albo do nas bezpośrednio. Oczywiście łączymy ze zbiorów, gdy <grymnie> bardziej czekamy i ucieszymy się z, z każdej takiej inicjatywy. Do nas już się zgłaszali zresztą, do mnie właśnie przez o, komiks y, twórcy, i te komiksy tutaj się również znajdują, ponieważ poprosili to są oczywiście jedyne egzemplarze, przysłano nam pocztą. I byli zadowoleni i cieszyli się, że mogą też zaistnieć na półkach Biblioteki Śląskiej, z czego my się również cieszymy, że wiedzą, że u nas ich komiksy będą wypożyczone. No to właśnie tak już może słowem podsumowania. E, mamy pierwszą e, Śląską Akademię Komiksu za sobą, no to może teraz Śląski Festiwal. No cóż, piękne plany, tak? Zapraszamy, jeśli panowie mają pomysły, możemy coś wspólnie w tę stronę zadziałać. Dobrze, a kolejne spotkanie Śląskiego Akademii, Śląskiej Akademii Komiksu już jest termin, czy... Na razie po cichu mówi się o 26 czerwca, a o spotkaniu prawdopodobnie będzie gość. Dobrze, więc dziękujemy za rozmowę. No to pamiętajcie, żeby też e, o komiks śledzić sobie na Instagramie i na Facebooku i na różnych innych fajnych rzeczach. Mhm. I co? I jaj co? Tak, a za nami... E, komiksowa Warszawa, na której nie byliśmy, mm -hmm. ale coś tam się rzeczy, jakieś zadziały z tego, co słyszałem. Jak będziecie tego słuchać, to też komik kon, to... na którym też nie byliśmy. E... Ja, ja no, bo się, ja się... nie wpuszczają. Ja, ja się <laughs> może nie będę wypowiadał tak, e, ale... Wróćmy do tego, co jest istotne, czyli komiksowa Warszawa. Przede wszystkim pojawiły się różne zapowiedzi... No, dobra, przede wszystkim, co ja pierdzielę. Najważniejszą rzeczą, która tam się wydarzyła, to było rozdanie pewnych nagród, o których wspomnimy, jak tylko znajdziemy połączenie z internetem. Ale co tu dużo mówić? Nagrody zostały rozdane. I na przykład w kategorii debiut... Wygrały obiecanki Agnieszki Świętek, prawda? I tutaj ja jestem jak najbardziej usatysfakcjonowany z tego wyboru. Natomiast w innych kategoriach, przyznam się szczerze, że nie trafiałem, jeśli chodzi o, o zwycięzców. Tak? Tak. Ale może przeczytajmy listę zwycięzców, bo podejrzewam, że jeszcze nie? Okej, okay, dobra, je, jeszcze przeciągam, jeszcze przeciągam. To, to w takim razie powiemy sobie o zapowiedziach, mhm. a później sobie powiemy dobra, o, o nagrodach. To, to, to twoje Wi-Fi, co się tutaj... Ostatnio szaleje. No to co, zapowiedzi. Ja chciałbym zacząć... Dobra, bym... najlepszy komiks jest, polski, dobra. Pan Żarówka, tak Wojciech Waszczyk. Tak jest. Najlepszy komiks zagraniczny, Pantera, e, Brecht Evans. I to jest rzecz, którą muszę koniecznie w końcu przeczytać. Mm. Bo mm. Nie odgrażałeś się na podsumowaniu roku, że nie będziesz czytał. No, a jest maj. E, dokładnie. Najlepszy polski komiks, Dziecięcy, Malutki, Lisek i Wielki, Dzik, Tamtędy, Berenika Kołomycka. Mm -hmm. Najlepszy scenarzysta Anna Krztoń, Weź się w garść. Jest, najlepszy jest. rysownik Daniel Chmielewski, Janina Szubur. Jaki był zadowolony na no zdjęciach widziałeś. I <śmiech> <śmiech> najlepszy debiut Agnieszka Świętek Obiecanki. Tak jest. I tutaj tak jak już wspomniałem, I, wcześniej no i wszystkie i, są spoko. Ja nie trafiłem w nic. W jeszcze nie czyta. Tak, ja nie trafiłem, jeśli chodzi o moje typy, bo y, przed y, komiksową Warszawą parę dni pojawiła się, li, się lista nominowanych. Gdzieś tam sobie pozaznaczałem, komu ja bym, y, że tak to mnie przyznał te nagrody, gdybym był najważniejszy w jury, ale okazało się, że tylko w w kategorii debiut trafiłem tak na dobrą sprawę, ale to nie oznacza, że jestem nieusatysfakcjonowany. Aczkolwiek muszę przyznać, że jestem na przykład bardzo mocno zdziwiony, e, nie, że mi to przeszkadza, podkreślam, na, nagrodą dla Anny Krztoń. Za wejście w garść, które cholera też jeszcze nie przeczytałem. Może no to przy... może dlatego jesteś Właśnie, zdziwiony, Właśnie może... nie komentuj rzeczy, jak nie jesteś do tego. Tak, tak, tylko po... <laughs> wiesz, wiesz, rzadko się zdarza, tak mi się wydaje, że rzadko się zdarza, żeby e, tak na dobrą sprawę debiutantka, jeśli chodzi o wielki, prawdziwy komiks, a nie jakieś tam głupie ziny, nie? W cudzysłowie to oczywiście powiedziałem, żeby od no i razu... Tak I ktoś wytnie bez cudzysłowa. To będziesz miał. Okej, okay, dobra. Że, prawda, tak można powiedzieć debiutantka od razu taką nagrodę zdobyła? Nie w kategorii debiut, prawda? Tylko od razu jako scenarzystka. Mi się... dla, mnie, dla mnie dużym faworytem, najważniejszym faworytem, największym faworytem dla mnie była jednak... Ta małpka poszła do, nie mam ja, jako scenarzyska. no tutaj mówię, nie trafiłem w innych kategoriach, też nie trafiłem, ale oczywiście gratulujemy, jak najbardziej. Panterę no, trzeba no. nadrobić, weź się w garść trzeba nadrobić. Mhm. Ty też tego jeszcze nie przeczytałeś, więc tam nie nie mnie z góry. Ale już sobie Tak? Chuj. Ha! A, Górę. ty, to mi teraz głupio, ale to mi pożyczysz w takim razie. Pożyczysz, prawda? Zobaczę, bo to nie moje. Okay. Ja pożyczam. <laughs> Okej, okay, no ale to pożycz dalej, ja... Weź się w garść już się nie da kupić. No właśnie, Z i... wyjątkiem tam drugiej ręki, bo no właśnie, się jeszcze i, i, ludzie nie kapnęli i, i, na grupach, że a i po co to mówię? Właśnie to, to jest problem. Dla się, dokładnie dlatego <grym> ja to... tego jeszcze nie przeczytałem. No. To jest wasza wina, nie moja wina. Wasza, wszystkich was. Ja jestem niewinny. Mi się należy. No ale cóż, generalnie oprócz, <grym oprócz <grym tych <grym nagród na komiksowej w Warszawie podobno było fajnie, pojawiły się jakieś katalogi, jeśli chodzi o zapowiedzi, no to Przejdźmy do tych, że... Pojawił się też Kajko i Kokosz, nie? Który tak, tam tak. się cieszył dużym zainteresowaniem I, ponoć, i zostanie u nas zrecenzowany, jak go przeczytamy. Będzie ponoć bardzo fajny. Ponoć się udało. Ja, ja trzymałem kciuki. Chciałem kupić na Gildii parę dni temu. Gildia mi powiedziała, Wal się. Parę dni później okazało się, że... Wiesz, że, że, że, że wszystkim innym powiedziała, nie walcie się, więc ja, ja czuję się przegrany w tym tygodniu, jeśli chodzi o kupowanie komiksików. No ale dobra, przejdźmy do tych katalogów wreszcie. I co, zaczniemy od katalogu. Mucha Comics, który ukazał się już parę dni przed komiksową Warszawą. To, co mi się w katalogu niezmiennie podoba tego wydawnictwa, to są okładki, które są nietypowe, ale dzięki temu te katalogi jak najbardziej rzucają się w oczy. Marcin Rustecki jest e, autorem e, grafiki. No i w środku to, co też mi się rzuciło w oczy w tymże katalogu, to jest to, że tym razem Mucha Comics tak troszeczkę się zabezpieczyła, jeśli chodzi o spełnianie Przybliżone daty premier. Tak, tak jeśli chodzi o spełnianie e, zadeklarowanych dat premier, to tym razem mamy tutaj dużo kwartałów, niekoniecznych miesięcy, miesięcy, co właśnie kwartałów. Pierwsza strona, na przykład tegoż katalogu, Black Magic, Czarna Magia, tą pierwszy premiera, czwarty kwartał. Co oznacza, że może być w październiku, listopadzie, grudniu, a najpewniej będzie gdzieś w lutym. E, no ale ten Black Magic, Czarna Magia, tą pierwszy, to jest jedna z. E, kilku nowości, które zostały zapowiedziane na kolejne miesiące w przypadku Black Magic już o tym od jakiegoś czasu wiedzieliśmy. Ja tą serię znam. Niekoniecznie jestem jej wielkim fanem, ale jest fajna. Na pewno pod kątem graficznym i czekam na kolejne zeszyty w USA, bo to na razie się ukazało bodajże 10 czy 11, że są dwa tomy jak dotąd wydane w Stanach i coś jakoś tak można powiedzieć cisza. Mhm. Natomiast to, co mega mnie też cieszy i trzymam kciuki za to, żeby się te wszystkie terminy zadeklarowane potwierdziły, to jest zakończenie czu wreszcie. Po wielu, wielu latach, tom 11 w czerwcu, już lada moment się powinien ukazać, tom 12 we wrześniu, i ja jak najmocniej trzymam kciuki, żeby to się udało, no 12 tomów najdłuższa seria Muchy w historii, jak dotąd, mhm. o, ile, o ile saga się w końcu nie ruszy. Z tym swoim wydawaniem się, no to, no to to jest jak na razie zdecydowanie najdłuższy e, cykl odmuchy. Kryminal, tom pierwszy już się ukazał, tom, czwarty, tom drugi w czwartym kwartale. Polecam niezmiennie. Nawet w ciemno w, nie czytałem jeszcze polskiej edycji, ale Kryminal jest przecudownym komiksem. Mhm. I co tam dalej? Widzimy. No, mnie bardzo cieszy, że będzie e, dwa kolejne tomy Hrabstwa Harrow. Tom szósty w czerwcu, tom siódmy w czwartym kwartale. Pojawią się też nowe tomy Dissendera w trzecim i czwartym kwartale, tom czwarty i piąty. Gideon Falls, tak, dwa tomy, tak. y to jest drugi kwartał i czwarty kwartał, mhm. czyli jeden już wyszła? Jeszcze się nie... A, drugi, drugi kwartał, kwartał tak. no to jeszcze, jeszcze jest czas. Jeszcze, jeszcze jest czas w takim mhm. razie. Hmm, hak... Marka, to nieważne, bo Mark Miller. Znaczy, ten, Jeśli chodzi o Gideon no to ja się też mega jaram tym komiksem. Mm -hmm. Kupiłem sobie y, pierwszy tom w oryginale swego czasu, Mucha go zapowiedziała po polsku tydzień później, No tak oczywiście się rzeczy dzieją, w, na, tak jest naturalna kolej rzeczy. Należy ci się. Tak, należy mi się. I powiem, że po pierwszym tomie jestem mega zadowolony, więc jaram się i graficznie, no po prostu cudo, ale Andrea Sorrentino. Cudmiot orzeszki. Co by nie robił dla Marvela, DC czy gdziekolwiek to jest, to jest po prostu piękne. Co tam dalej? Coś, co mnie interesuje, sobie tutaj przeskoczę, stronę dalej, tak naprawdę, mm -hmm. czyli New X Men, to pierwszy mm -hmm. w czwartym kwartale. To jaranko, bo, bo to jest coś, co i tak chciałem kiedyś sobie zebrać. Ja myślałem nawet nad omnibusem, no ale że wyjdzie po polsku, to, to trzeba wspierać po polsku. Czwarty kwarto, tak. Tutaj y, powiem tak, wtrącę się do New X-Men, bo też mnie to y, jak najbardziej interesuje, y, aczkolwiek to co powiem, y, nie, nie, y, nie, usiłuję sobie zebrać zdania. Jeśli chodzi o Astonishing X-Men czy Ankeny X-Force, to y, Mucha wydawała, jeśli dobrze kojarzę, oczywiście dwa tomy w jednym tomie. W przypadku Astonishing X-Men na pewno, w przypadku Angeny Export nie jestem do końca pewien. Jeśli się mylę, to walcie w komentarzach jak najbardziej. Natomiast opis y, pierwszego tomu New X-Men tak sugeruje, że to nie do końca jest jakiś podwójny tom, więc jestem... No, tutaj jest 8-7 y, zeszytów i osiem annual. 8 i, i annual. Więc to może być podwójny tom, ale wcale nie musi być podwójny tom. Zależy, proszę? jak duży był ten annual. No właśnie, to jest, to jest pytanie. Więc tutaj, jak ktoś... Albo to jest taki, wiesz... Półtoratom, że nie dało się wydać podwójnie z tym manualem, na przykład. Mm -hmm. No w każdym razie, jeśli ktoś coś wie więcej, a my, a my e, sędzią się tego dowiemy, to, wiemy, to też, też walcie w komentarzach. Co tam jeszcze ciekawego widzisz? E, nic. No nic, e, okej, okay, dobra. Jest, znaczy nie, no, Jessica Jones. Fajnie, że wychodzi, bo to jeszcze. E, no jeszcze to nie o... jest tak fajny, jak Alias. No nie, nie jest tak fajny, jak Alias, ale jest okej. Okay, mm -hmm. Moim zdaniem. E, Moonshine, Księżycówka Tą drugi, w trzecim kwartale. Warto wspomnieć, że pojawiła się zapowiedź gry Monshine, którą będzie robiło polskie studio. Nie znam nazwy absolutnie, ale. Szacun, nie. Mhm. Co my tutaj jeszcze? Ale z tych e, innych rzeczy, które są na, naprawdę fajne. Cię pewnie cieszy Saka, tam dziewiąty. A tam to, co jest troszeczkę wyżej. Raphne, na razem, kwardziel tak. Mir król świata. Dokładnie. Premiera czwarty kwartał. Zobacz, jak go jest dużo w tym roku u najróżniejszych wydawnictw. Przed Łodzią. Ho, ho, przed Łodzią. No, podejrzane, nie? nie Zresztą... już tak, mówiliśmy o Jasonie, a Ronie nie przyjechał. Dokładnie. Jeff Lemire raz miał przyjechać, to musiał wulkan wybuchnąć. Dokładnie. Więc trzymamy kciuki za to, żeby w tym roku żaden wulkan nie wybuchał. Natomiast no, no, zobacz, właśnie jest Gideon Falls, jest Descender, jest... A są oczywiście czy wszyscy moi bohaterowie, płynę Ada Brubakera tak. i z rysunkami Szona Philipsa. Tak, tak. To, to będzie, też fajnie. To będzie będzie cieniutki, yy, cieniutki, jeśli chodzi o objętość komiksów w bardzo grubej i twardej oprawie, nie, jak już kilka razy wspominałem. Nie jestem wielkim fanem takiego wydawania komiksów, ale Mucha ma swoje zasady. Yy, ostatni tom, Ankeny Export, niedawno się ukazał, Wicked Divine, kolejne tomy trzeci, czwarty yy, kwartał. No saga tom 9 myślę, że oni specjalnie przeciągali tą, ten, ten wydanie tego tomu 9, bo 10 będzie kuźwa, za dwa lata albo coś w ten deseń, jak tak dalej pójdzie. No ale wracając do Jeffa Lemira, dużo jest go u Muchy, dużo jest go w Egmoncie. Mamy go też w innych wydawnictwach, bo na przykład Podwodny Spawacz od Kabum się nie dawno pokaza pokazał, czy e, Krwawy Strzał, prawda, bl Blast Shot Odrodzenie. No jest, jest, jest dużo tego, tego scenarzysty i są to w większości bardzo dobre komiksy. Jeszcze raz polecam Gideon Falls, które już niedługo. Natomiast też e, parę zapowiedzi na drugą połowę roku ujawniło wydawnictwo Scream Comics. I tutaj, e, jeśli chodzi o taką bombę, którą zrzucili, przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest naj, najciekawsza zapowiedź z tego, co się zosta co zostało ujawnione, to jest wydanie Kabuki. Od no naprawdę wielu, wielu lat mówiło się o tym, że no, to jest taka rzecz, którą naprawdę trzeba by w Polsce w końcu pokazać i jest zapowiedź od Screamu i co ciekawe będzie, jest to zapowiedź w, w tej takiej turboekskluzywnej linii, która tam w wydawnictwie Scream jest już, można powiedzieć, nawet jego znakiem rozpoznawalnym. No, tak, wydaje, tak, tak, tak mi się wydaje. wydaje. Się, że tak. I z tego, co słyszałem, oczywiście to jest tylko zasłyszane gdzieś tam w internecie, jeżeli coś przekręcam ponownie, walcie w komentarzach i poprawcie mnie, to ma być wydanie e, Library od Dark Horse'a, które będzie Library, a nie będzie udawać Library. Więc e, spodziewajmy się tego, że po kieszeni trzepnie nas to naprawdę porządnie, ale to będzie też komiks, który będzie jak najbardziej wart wydania tych pieniędzy. Tutaj z innych rzeczy, które rzuciły mi się w oczy, e, pominę rzeczy, które nie są e, amerykańskie, bo powiem szczerze, jeśli chodzi o ofertę Screamu, to tak na dobrą sprawę trafiają do mnie tylko te amerykańskie zapowiedzi jak dotąd. E, I tutaj na przykład z rzeczy, które wydają się ciekawe, to jest Aliens Dust to Dust które ponoć jest jednym z najlepszych komiksów z alienami, a alieny zawsze w serduszku od czasu TM Semiku, no od czasu filmów oczywiście, ale komiksowe alieny od czasu TM Semiku na zawsze w serduszku i co jakiś czas tak się rozglądam w tej ofercie Screamu, oni tam mają dużo i alienów i predatorów, bo jest też zapowiedź na przykład Dead Orbit, jest zapowiedź Predator, Łowcy, tom drugi, mhm. tylko, że nieraz słyszę, że no, nie wszystko, co Scream ma w swojej ofercie z tych z tych komiksowych franczyz jest jakieś fajne, więc tak sobie podpytuję nieraz i te Dust to Dust ponoć ma być naprawdę fajne. E, jeśli chodzi o inne rzeczy, to tutaj mm, <śmiech> Scream jest konsekwentny jak najbardziej i prze przeczesuje ofertę wydawnictwa Dark Horse, ale to dobrze, bo Dark Horse jest spoko wydawnictwem jak najbardziej. E, tutaj mamy na przykład w zapowiedziach kolejny tom Tomb Raidera, ale są też takie komiksy jak Blackwood, Briana Uda, jak e, chan, wróć Wróć, czy ja czegoś nie mylę? Nie, to channel, oczywiście, że mylę. Channel 0 jest e, Briana Uda. A skoro Brian Wood e, i, i Becky Clunan jako, jako rysowniczka, czyli ten sam zestaw od co miejsca, od wydawnictwa komiksowego, mhm. ten sam zestaw twórców, to ja już jestem automatycznie jak najbardziej zainteresowany. E, Blackwood też jest, e, jeśli Wierzyć opisowi, okładce, przykładowym stronom, które znalazłem w internecie, zapowiada się bardzo fajny komiksowy horror. Tutaj scenarzystą jest Evan Dorking, który zebrał kilka Eisnerów. I jest to o tyle ciekawy, ciekawy komiksowy horror, bo na stoi stanowisku rysownika jest Weronika Fish a Weronikę Fish można kojarzyć z komiksów Star na przykład więc to może być ciekawe graficzne doświadczenie i też jestem jak najbardziej zainteresowany jest, jest też komiks na przykład Spill on Wheels też, też z Dark Horse'a jest komiks Super Hero Girl który też jest z Dark Horse'a więc ja tutaj ufam, że zostały wyciągnięte fajne rzeczy i jestem jak najbardziej większością z nich zainteresowany wciąż się zastanawiam dlaczego nikt nie sięga po Koldera Trzeba to nadrobić. Ktoś musi to w końcu nadrobić. Sięgnijcie po koldera. Błagamy. Tak, niech ktoś tak, to niech... wyda. Niech ktoś to wyda. I, I co? Z takich zapowiedzi, które się gdzieś tam pojawiły w trakcie komiksowej Warszawy, tuż przed, czy tuż po niej, jeszcze chyba warto wspomnieć o tym, że mm, <śmiech> na oficjalnej stronie facebookowej stronie Taurusa się jeszcze to nie pojawiło, ale ponoć wreszcie mamy się doczekać latem kolejnego Lazarusa. Po naprawdę długim czasie oczekiwania. Trzymamy kciuki za to, żeby tym razem się w końcu udało. Trzymamy też kciuki za to, żeby żywe trupy się ruszyły żeby się ożywiły troszeczkę na naszym rynku. No i ogólnie zatał, zatał Rusa, trzymamy kciuki, żeby też się troszeczkę rozruszał, bo w tym roku na razie tak trochę licho, ale, ale tak, jak, tak jak mówimy, jest jeszcze druga połowa roku, można dużo rzeczy fajnych wydać. A skoro je, jest już maj, a w zasadzie jest już czerwiec, my nagrywamy jeszcze w maju, ale mhm. wy to usłyszycie w czerwcu, to jest za nami finał sezonu serialowego. W, a, ja ci się tylko wtrącę tutaj powiem a, szybko o serialach, żebyś zdążył W łapać sobie trochę oddechu, bo w sumie całkowicie pominęliśmy informację, która mnie osobiście bardzo cieszy. Mm -hmm. Mianowicie studio Egofilm dostało od PISFu, czyli Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, dotację w wysokości 390 tysięcy złotych, co by zrobili serial animowany o Kajku i Kokoszu. Scenariusz tworzy Maciej Kur i Rafał Skarżycki. Na nad wyglądem będą czuwać Piotr Bednarczyk i Sławek Kiełbus, a reżyserium zajmie osoby, się... osoby, które się zajęły nowymi przygodami, tym tak, tak, najnowszym tak. tomem. No Król, Lesz, tak, chociaż Rafał Skarżycki nie z, Ale, w, ale, ale serc, Sławek Kiełbus wygląd. ma się kur tak, i Piotr tak, tak, tak, tak. e, Bednarczyk, tak? Mhm. Królewska konna, tak? tak Dokładnie tak. tak się nazywa ten tom, który wkrótce zrecenzujemy. Mhm. A reżyserią zajmie się Leszek Nowicki, on robił animację do Wilka Superbohatera. No to co, no to czekamy, bo. Tak. Bo fajnie. Tak jest. I ciekawe, czy się też doczekamy w końcu tego filmu Osiedla Swoboda, który też kiedyś tam dostał jakieś dofinansowanie, prawda? Coś tam się dzieje, ciekawe. Hmm. Nie wiem, doczekamy się hardkoru 44 od tego. No. E, e, nie wiem. Ma... Czasem się dzieje tak, że coś nie powstaje, no hmm. i trzeba się z tym pogodzić, bo to bardzo. Różnie wygląda. Mhm. Natomiast fajnie, że ta animacja ma szansę powstać. Jego film zrobiło też i Żubra Pompika chociażby, który przecież był super. Tak Tak jest, był, jest i będzie. Nawet dostał przedszkole. Tak, tak. Przedszkola i imienia Żubra Pompika. Dokładnie. Nie wiem, czy można osiągnąć coś więcej. No, mogą chyba zrobić tylko figurki z ciebie znaczy no nie, to, to, to mogłoby Może nie, się skończyć, mo bo więcej nie osiągniesz na pewno. Hmm. E, a, ale figurka przedstawiająca ciebie jest chyba takim ostatecznym. Albo jak cię Dalaj Lama zaprosi. na. Albo noc. jak nie nazwą ulicę moim imieniem? O, to, to, ale to, to raczej musiałbym urzeć do tego czasu. Nie, to, to takich rzeczy nie mamy w planach. E, ja to bym sobie nawet jakąś ulicę mógł podciągnąć pewnie S <laughs> gdzieś ze swoim nazwiskiem. E, tak czy siak liczymy bardzo na tą e, animację. Fajnie, że coś takiego się pojawi. No i oby to była ta seria, która nie umrze, bo dużo wspaniałych rzeczy, które, stworzył, które stworzyły się u nas mm -hmm. no umarły niestety I, i cieszę się, że Fundacja Kreska potrafi działać i nie kończy się to tak, jak skończył się łódzki semafor z zajęciem komorniczym, bo to a, no dobra, nieważne kibicujemy. Ursus też niedługo padnie, ale to z innej beczki. <grym> tak, to, to, no, trochę z innej beczki. Mm. Liczymy też oczywiście bardzo na ten bieszczacki y, park zabaw. Tak. Kajka i Kokosza. Tak, więc te, wtedy rzucenie wszystkiego i wyjazd w Bieszczady stanie się absolutnym obowiązkiem. No, to się cieszymy. A teraz sobie opowiedz o tych serialach. No, ale co ja będę opowiadał? Ty to Doom dzisiaj... dalej fajny? Dumfatrol się sko skończył pierwszy sezon, jest przesudowny finał i Jejku, no jeżeli sądzicie, że ten serial ma jakieś granice przyzwoitości w zaskakiwaniu, to się mylicie po prostu, bo to jest, to jest naprawdę niesamowite, co, co tam się odpierdzielało, bo ach, tylko że Andrzej obejrzał jak dotąd trzy odcinki, to no nie będę mu tam spoilerował w takim razie, ale powiem tak, no jeżeli chodzi o Doom Patrol, to po tym pierwszym sezonie nie wiem, czy po prostu jeszcze jadę na jakimś mega hura zadowoleniu, jeśli chodzi o poziom tego serialu, ale moim skromnym zdaniem to jest w chwili obecnej najlepszy serial DC, jaki w ogóle powstał kiedykolwiek aktorski. A, I, dobra. I, i, będzie, i będzie, będzie trudno go przebić, tak? Jeśli Tak, aktorski, podkreślam aktorski. Dotąd y, miałem takie zdanie, o, co może być kontrowersyjne oczywiście dla wielu osób, że tym najlepszym the best of był, było Gotham. Bardzo szybko się okazało, że mój król z mojego tronu został, został zrzucony, Doom Patrol okazał się być mega dobrym serialem, co jest dla mnie też tym większym zaskoczeniem, że Titans, które było wymykające się pewnym standardom, mm -hmm. y no, nie zwiastowało tego, że Doom Patrol może być aż tak dobrym serialem i bardzo się cieszę, bardzo pozytywnie mnie to nastawiło do Swamflinga, którego zwiastun obejrzeliśmy sobie przed nagraniem, jeszcze raz, w moim przypadku jeszcze raz Andrzej, pierwszy raz i Swamfling też zapowiada się całkiem nieźle, przynajmniej moim zdaniem. Jakie są twoje odczucia, jeśli chodzi o ten trailer? Może, może być spoko. Mm. Tutaj mam bardzo dobre przeczucia, jeśli chodzi o główną bohaterkę tego komiksu, ponieważ serialu, komiksu, serialu komiksu. Poni ponieważ serialowy, nowy serialowy Swamp Thing ma być przede wszystkim historią skupioną na Abierkein, którą... To też jest zdecydowanie łatwiejsze do wykonania no, budżetowym oczywiście, tak, ale też, ale też historia może być ciekawsza, bo o sobie niż, wiesz, niż wywalić cały budżet, który pewnie jest Ograniczony przez różne mhm. różne rzeczy na, na CGI, żeby robić Swamp Thinga. nie da, mówiąc właśnie. o tym, ile mm. trzeba by wywalić na Swamp Thinga, mm. jeśli on ma być w ogóle bez CGI. Tak właśnie, bo tutaj trzeba podkreślić, że jeśli chodzi o przecieki z planu, które czasem są niepokojące, zaraz o tym powiem, ale czasem są jak najbardziej ciekawe, no właśnie Swamp Thing, w, który, w którym... No aktor, który będzie się, który będzie grał Swampninga Potwora z Bagien, nie Aleka Holanda, on jest w kostiumie, on nie jest jakoś komputerowo zrobiony, tylko, tylko to jest przede wszystkim tylko i wyłącznie kostium i właśnie robota speców od um, tej dziedziny. Jejku, jak to się nazywało? K kostiumologowie? Nie, nie. Grafowie. No właśnie, dziękuję. No, ale tam głównie akurat charakteryzacja. No, charakteryzacja. Tego mi słowa mi brakło. Dziękuję raz jeszcze. E, jeśli chodzi o y, Swamp to jedyne, co się może rzucać cieniem na Całkiem fajne zapowiedzi tego serialu to są informacje, które się pokazały jakieś, jakieś dwa miesiące temu, może troszeczkę mniej, gdy nagle skrócono sezon z 13 odcinków do 10 odcinków i tam trzeba było dużo rzeczy przemontować, troszkę coś tam dokręcić i, i żeby żeby finał miał jakiś sens, prawda? Albo się kapnęli, że 13 odcinków posiada trzy zapchaj dziury. No, może, może być tak, ale może być też właśnie jaka... Jakaś... No przekonam się, jak wyjdzie. Generalnie to... właśnie zauważyłem, to jest już chyba jakiś jakiś jakby to powiedzieć tradycja DC Universe, które istnieje bardzo krótko, że ani jeden serial, który jak dotąd się ukazał, nie miał tylu odcinków, ile miał mieć. Bo Titans miał mieć 13, a okazało się, że jednak po 12 odcinku stwierdzono: Ej, to jest finał sery, to jest finał do widzenia. Doom Patrol miał mieć 13, ostatecznie stanęł na 15, bo było najwyraźniej tak fajnie, że im dodano aż dwa odcinki. I muszę powiedzieć, że ani jeden odcinek Doom Patrolu nie jest niepotrzebny. I to jest też mega fajne. Natomiast w przypadku Swamp im uwalono trzy odcinki. Zobaczymy, co spotka Starger. Może nie wiem. O, no to że rzeczywiście co, ciekawe, co będzie ze Stargirl. Po tym, że tam już ogłoszono chyba z 30 aktorów do różnych ról, podejrzewam, że może tam być ciasno. Na nie. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o se seriale, które. Ja tylko do Doom Patrol'u dodam, mm -hmm. że jeśli do tej pory nie mieliście okazji obejrzeć serialu, to on pojawi e, się 5 czerwca na platformie HBO Go i z innych komiksowych seriali 1 czerwca pojawi. E, pojawi się Legion, oba sezony mhm. i jeszcze dnia 13 czerwca poja zacznie się drugi sezon Kryptona. Tak jest, na, na HBO go od razu będzie? Tak? O, to spoko. No, to, to, to fajnie, to przynajmniej będę... Mm, mm. Bardziej będę mógł się oficjalnie obnosić z tym, gdzie oglądałem te, te seriale. No i też czekamy na trzeci sezon Legiona, który będzie też sezonem ostatnim. Niedawno się pokazał, Zwiastun też widziałem i kolejny Zwiastun, bo to już był chyba drugi albo trzeci, w którym tym razem rolę główną odgrywał pewien... Y Łysy i jego mość na wózku, który w tym serialu Łysy jeszcze nie będzie, ale będziemy mieli w trzecim sezonie Charlesa Xaviera, więc ta historia naprawdę zmierza do najprawdopodobniej dość ciekawego finału. No trzymamy kciuki, bo te dwa sezony dotychczasowe Legionu były naprawdę wizualnie zarąbiste. Tam troszkę miałem przy drugim sezonie wątpliwości, czy aby na pewno ten sezon powinien mieć aż tyle odcinków, ale no każdy... Każdy z nich oglądało się przecudownie. Jeśli chodzi o inne seriale, komiksowe, które niekoniecznie są tym razem z Marvela czy z DC, to chciałbym wspomnieć o drugim sezonie Happy, który jest dużo gorszy od pierwszego sezonu. Niestety tam widać już, że brakło tego Granta Morrisona i materiału, na którym można się oprzeć. Jest to dalej zabawny, jak najbardziej zabawny i absurdalny, absurdalny momentami zestaw serial, ponieważ w jednym z odcinków, tam jestem, jestem troszeczkę do tyłu, chyba w czwartym czy w piątym możemy na przykład obejrzeć scenę, w której główny bohater bije się z emerytami nazistami w Domu Starców i jest to jeden wielki tań, tańczony układ, ponieważ w pewnym momencie pojawia się muzyka i Bohaterowie zaczynają tańczyć i jest to hmm, ciekawe doświadczenie. Natomiast jednak jako, jako całość Happy jest du, dużo słabsze od, od pierwszego sezonu. Trzymam z kolei kciuki bardzo mocno za to, żeby, że seria stacja sci-fi się ogarnie i zapowie drugi sezon deadly? deadly Class, ponieważ hmm. jak dotąd tego nie zrobiono, a pierwszy sezon tego serialu był bardzo fajny, tym podobał mi się jak najbardziej. Dużo, dużo czerpano z komiksu, troszeczkę dodano od siebie, aktorzy się w pewnym momencie naprawdę fajnie zaczęli odnajdywać w tych rolach można było troszeczkę narzekać na to, że niby mamy szkołę tam prawda, 16-18 dla 16-18 latków a większość aktorów prawdopodobnie jest pod trzydziestkę, ale nieważne młodo wyglądają ale, ale to co nakręcono tam bracia Russo na, na, produ mm -hmm. na, produ na producentce siedzieli i całkiem fajny serialik się ukazał, trzymał kciuki za to, żeby go jednak przedłużono z takich rzeczy, które, o których warto jeszcze wspomnieć, i nawet ty się tutaj teraz wypowiesz. Zwiastun Watchmen. A spoko? No, taki. Wypowiedziałem się taki, jak ta diabli. Ta ta taki. W klimacie można tak znaczy powiedzieć. Znaczy, ta że zachęca cię, żebyś to obejrzał. Co wcale nie jest takie łatwe w dzisiejszych zwiastunach. Znaczy, nie, co nie jest takie częste przy dzisiejszych zwiastunach. Mhm. I co ja powiem szczerze, że zauważyłem oczywiście po pokazaniu tego zwiastunu przez HBO, że wiele osób, wiesz, nie, za żadne skarby bezczeszczą mura. Nie obejrzę, nie? kurczę, no wiesz, nie wiem, ci policjanci z tymi żółtymi skarpetami na ryach, kurczę, tak mi się podobają, że ja na pewno to obejrzę. No to nie, nie ma bata, żebym nie, nie sięgnął po Watchmen, jak się w końcu ukaże ehm, ten serial. Trzymam kciuki za niego, żeby pokazał tym wszystkim ludziom, którzy mówią, nie, że, że jest naprawdę, że, że da się zrobić fajną historię w tym świecie. Mm -hmm. Ale to też jest temat, który chyba wielokrotnie wałkowaliśmy, że... Mm -hmm. No, no, Nie wiem, czy dla twórcy może być coś fajniejszego, z wyjątkiem życia zapewne, mhm. jak tworzysz postaci, które stają się jakby, wiesz, ikonami i po prostu ludzie tworzą z nimi różne inne rzeczy. Mhm. I według mnie to w Watchmenach jest super, że oni się jakby tak, tak zakorzenili w tej kulturze. A, a co do bezczyszczenia mura, no niech, jak ktoś tak uważa, to, to niech nie ogląda. No, nie, no To jest I, ciekawy, ciekawy wniosek po dwuminutowym zwiastu, nie? No, ale no, ale no to, nie. znaczy wiesz, Alan Moore i tak pewnie pluje jadem. Na pewno. Ale to nie ma się co przyjmować. Tak samo było, jak pojawiło się Before Watchman. E, co, co Brian Nazarello wtedy powiedział nam w czasie wywiadu, mm -hmm. że on miał pomysł na scenariusz i go zrobił, a Alan Moore czego byś nie zrobił i tak będzie niezadowolony, więc po prostu... Alan Murray jest trochę taki jak sumienie perfekcjonisty, że niekoniecznie trzeba go słuchać. Że, że się przydaje, ale niektóre opinie powinien zostawić dla siebie. Mm. A watchmanów chętnie zobaczę. A to, że kto kogoś wiesz, ciśnie stuleja, Tuleja, że, że, że kogoś bezczeszczą, to no trudno. A skoro już jesteśmy przy ciśnięciu, okay. nie, nie <śmiech> słyszałeś przypadkiem albo widziałeś zwiastę Batwoman? Nie, nie widziałem. No, zwiastun jest powiem szczerze, taki sobie. Mhm. Jakoś mnie nieszczególnie nie mocno jara perspektywa tego, że kolejny serial z CW będzie kolejnym serialem CW. Ale, kurczę, co? Tam się dzieje, człowieku. O, z ale... usb też w serialu? Ta, no pewnie, że jest. To jest no, że, wiesz, niczego nie żeby, można być pewnym. Bardzo mi się nie podoba to, że y, serial twórcy serialu tak mocno w tym zwiastunie podkreślają, że to jest kobieta. To jest w dodatku lesbijka. Jest mało tego, że ona jest bohaterką. Nie? Ona jest przede wszystkim, a to jest kobieta. No i wiesz, mi się to po prostu nie podoba w tym zwiastunie i nie zachęca mnie to do oglądania, ale to nie oznacza, że zaraz pierdzielne łapkę w dół na y, YouTubie, tam jest mega dużo już łapek w dół, podejrzewam, że już... Sprawdzam. Y, wy, jak ja sprawdzałem, było 230 tysięcy, więc podejrzewam, ale to było tydzień temu, więc przypuszczam, że już le leci, leci pod pół miliona. Y, no, a co się dzieje w komentarzach jest przecudowne, znaczy przecudowne przepraszam, to jest bardzo złe określenie po prostu ja, ja się... Ten co DC wrzuciło, tak? Ta, tak, tak prawdopodobnie. 416 tysięcy wyświetleń. 15 tysięcy łapek w górę, to, to, 29 tysięcy łapek w to, to nie ten w takim razie, bo my na pewno było 230 tysięcy, musiałbyś szukać czegoś na A, kanale C CW. Tak, na kanale CW okay. 4 miliony wyświetleń, 74 tysiące łapek w górę. Tak. 358 tysięcy łapek w dół. Tak jest. Więc a, a lekturę, komentarzy to ci raczej polecam na, nie wiem, najpierw się, y, najpierw sobie zjeść coś na uspokojenie i to w dużej ilości, a potem dopiero można czytać te komentarze, po, po prostu co tam się dzieje, to, to, to jest kolejny powód na to, żeby chcieć, żeby ludzkość wyginęła jak najbardziej co jest w sumie sputne, bo wtedy i my byśmy wyginęli, ale no nieważne. Ja warto no, warto, to się, to warto to... się poświęcić. Jeszcze z takich innych rzeczy, które obejrzałem, oglądałem, bądź stwierdziłem, że w końcu to pierdzielę, Mój kolega Damian Maksymowicz z Lissimaniaka, twój kolega zresztą też, po pięciu sezonach powiedział, że Flasha CW nie będzie już oglądał. Ja, jakby to powiedzieć, odpowiedziałem mu tylko o trzy lata za późno. Takie ta, ta jest moje wrażenie jeśli chodzi o ten serial, ale na przykład Arrow to jest z kolei moja toksyczna miłość i po tych siedmiu sezonach wciąż uważam, że ten serial nie jest aż tak zły jak, jak y, ludzie mówią i y, media malują i ten ósmy sezon, który będzie finałem i będzie mieć 10 odcinków zdaje się, y, no czekam z ciekawością, zwłaszcza, że w, w serialach CW y, obecnie były zwiastuny kryzysku na nieskończonych ziemiach, tam w finale każdego, każdego serialu się pokazywał monitor, e, postać, która się nazywa monitor, nie, że jakiś, nie, że jakiś monitor, żeby, żeby była pe pewność. E, on już się pojawił w tym tegorocznym crossoverze, który się nazywał Elsword e, i zdecydowanie coś tam się będzie działo w tym przyszłym se sezonie, no, mm. Wydaje mi się, że Legends of Tomorrow też będą seriale, też to będzie serial, który się skończy w najbliższym sezonie, bo no, no nie wierzę w to, że CW będzie ciągnąć w jakąś nieskończoność serial, który przyciąga tam ledwo 800 tysięcy widzów, ale Arrow jeszcze mniej, więc, więc tutaj decyzja wydaje się być oczywista. No, na finał Arrowa sobie czekam. Wydaje mi się, że jednak należy się odrobinka szacunku dla tego serialu, który tak na dobrą sprawę sprawił, że DC Comics w kwestii seriali bardzo mocno się otworzyła. Bo pamiętasz, jak, było, jak były tajemnice Smallville? Tudzież Smallville, bo niektórzy bardzo nie lubią tego polskiego tytułu. To był serial, który miał 10 sezonów. 10 lat się ukazywał. Regularnie tam chyba nie było przestojów ani krótszych sezonów. I za, za tym nie poszło nic. A Arrow jak się zaczął? Tak po paru latach, pasz, mamy chyba z 12 albo 13 seriali DC obecnie, Kaznodzieja, teraz niedługo kolejny sezon się zaczyna, który będzie też fina finałem, no tak, takie rzeczy jak Krypton, nie Krypton, Gotham i inne przykłady, oczywiście to nie jest tak, że sukces Arrow sprawił, że te wszystkie seriale się pojawiły, ale jednak to jest taki, taki swoisty symbol. I cieszę się, że dostanie należyte zakończenie, a nie kasację. I myślę, że z tych serialowych rzeczy to ja już się może przymknę. Czy jeszcze coś chciałbym powiedzieć? Aha, Fear the Walking Dead. Sezon piąty się też niedługo zaczyna i sądzę po zwiastunach będzie dalej fajny, bo czwarty sezon był bardzo fajny w przeciwieństwie do drugiego i trzeciego. Więc trzymam kciuki za podtrzymanie do całkiem dobrej formy. I jeśli chodzi o, komik o seriale, to ja już się zamykam. Nareszcie. Odetchnę, odetchnę Dobra, to w takim razie Teraz... powiemy sobie o komiksie bardzo dobrym, który się nazywa... Prison Pit. Tak, i hmm. Prison Pit... Um... Jest komiksem, który się jeszcze nie ukazał drukiem, bo ma, dostaliśmy e, egzemplarze recenzenckie, prawda? Ony, Prison Pit jest na szlamfest za, zaplanowany, czy coś mylę i zaraz dostanę w łeb? Nie mam pojęcia, czy coś mylisz, prawdopodobnie tak jest. Bo były jakieś wydrukowane, czy one były... Znaczy na komiksowej hmm. w Warszawie to... były jakieś próbki... Ale, kilku. A dobra. Tak, Ale okay. nie, nie, nie całość. I tutaj yy, ja, ja się upewnię, a ty powiedz, o czym jest Prison tak. Pit. O, to, to. Opowiedz tą fabułę. jest no. dobry. Znaczy, jest o dobrze. Prison hmm. Pit autorstwa Johnego Ryana, jest wydany w impryncie OMG Wytwórni Słowobrazu. Znanym jako Łukasz Kowalczuk przedstawia. I jest to pierwsza część z sześciu. Jezu, ja który... nie pomyliłem. Premiera 17 czerwca. Brawo! Uhu, to poszłam feste. Sam? Raz... To poszlam weście To poszlam feście? <śmiech> Jak to? Dzień. Tak czy siak? Nie wierzę. Na szlamweście e... będzie, na pewno. Wracając do Prison Pita. Jest to komiks opowiadający o. Ciężko powiedzieć. To znaczy, w sumie nie, nie tak ciężko. Gościu, który zostaje wrzucony do czegoś, co nazwijmy um, więziennym miejscem? Planetą znaczy, wewnątrz znaczy, planety? Nie, nie, nie możemy przeczytać nawet opisu tego komiksu, tak na dobrą sprawę. Chyba, bo że... nie przeklinamy? No nie, bo nie przeklinamy. Jak wyglądałaby sesja w Dungeons and Dragons na dezomorfinie? Kaniba... Aha, dobra. Mhm, trafia na planetę, na której... Nie jest najlepiej. Przez kolejnych sześć tomów Episkiej Sagi będzie walczył z coraz groźniejszymi przeciwnikami skąpany w hektolitrach krwi i syfu. Tak, Prison Pit to grappling novel Johna Ryana, list miłosny dedykowany wrestlingowi, twórczości Garego Pantera i berserkowi Kentaro Miury. Tak jest, przy czym Andrzej pominął kilka słów. Tak, ale no, domyślacie się. Mhm. Jest bardzo dużo sieki. E, głównie jest to, to To jest... Ten moment, kiedy gore, przemoc i, i flaki, i marszczenie Freda. I duża dawka absurdu. Tak, dokładnie. Wszystkim. Kiedy to wszystko wchodzi już na ten etap końcowego absurdu i po prostu no, jest śmiesznie. Znaczy na pewno kogoś by to obraziło. Ale nie nas. Dlatego możemy powiedzieć, że, że komiks nam się bardzo podoba, A ta sieka w ogóle trwa bardzo długo, prawda? Bo to nie jest tak, że to masz trzy stronki i tak nie, dalej. Tam jest 100 128 100 strom, stron ma tak. No i to jest konkret. Mhm. 128 stron, czystej sieki. A... I to takie sieki, którą nie zawaham się yy, użyć tego zwrotu. To jest naj, najpiękniejszy komiks kl klasy Z, jaki można sobie wymarzyć. No to jest wymarzyć. taki encyklopedyczny. Mhm. Mm przykład tego, co powinno się robić w takich komiksach, czy jest urwanie komuś ręki i zabicie go tą ręką? Jest. I chyba nawet przez 8 kadrów to, to, to, to wszystko się dzieje. No i mi się właśnie mega podoba w Prison to, że tam jest strasznie dużo takich przeciągniętych scen. Rzecz, która w większości komiksów. To podnoszenie kamienia, które jest w jednym momencie, to mm -hmm. Trzy strony chyba. Sobie. tak Właśnie, właśnie to, to, co w większości komiksów tego typu zajęłoby dwa kadry, to w Prison Pisie trwa sześć stron. I to, i to jest też na swój sposób cudowne, bo mm, tak jak już wspomnieli, wspomnieliśmy, komiks się jeszcze nie ukazał, my go sobie przeczytaliśmy jako egzemplarz resenzencki od wydawnictwa, za który oczywiście dziękujemy. I jest pierwsza, pierwsza scena, jedna z pierwszych scen, gdy kanibal, którego imienia nie można wymawiać na antenie, e, leci na tą planetę razem z tym strażnikiem. Oni tam dość długo lecą. Tak, oni no. dość długo lecą i się w, ty, w trakcie tego lotu piorą po ryjach i nie tylko po ryjach. Po prostu to trwa chyba z osiem stron i to jest przecudowne. I tam jedna scena nawet wygląda tak, jakby kanibal surfował na tym strażniku w pewnym momencie. Tak. No, no jest, no wszystko, co możecie sobie od takiego y, absurdu wyobrazić, to, to tam znajdziecie. To jest no trochę taki... Y, takie psychopatyczno-surfingowe opowiadanie fantastyczne. To jest jedna z tych rzeczy, po lekturze, której naprawdę człowiek się zastanawia, co ten autor ma w głowie, I, ale w takim sensie takie o Jezus Maria, co on ma w głowie, a nie, że o Jezu, co za chory. <grym> znaczy, myślę, że i takie osoby się znajdą, ale no przede wszystkim... Ale śmiałeś się? No kurczę, <grym> śmiałem się, owszem, ale były też momenty, w których... Było obrzydliwie. Tak, bo jak się pojawia tam ta dziwna postać, która tworzy wokół siebie pancerz, to, to, to było takie ooo. Tak, to było o, właśnie. Na, na, to, to natomiast jak Ale z drugiej strony nie mogłem się oderwać od tego komiksu i, i to... To też dużo świadczy, tam, nie wiem, czy na łamach podcastu to często powtarzam, jak coś, to sorry, ale jak mam komiks, od którego nie umiem się oderwać, tam nie wiem, mi się obiad przypala, ciśnie mnie do ubikacji, ale mówię, nie, muszę doczytać, muszę to doczytać, to to jest po prostu no mega, mega. to oznacza, że komiks mi się mega podoba. I przy Prison Piece tak było, tam nie oszukujmy się, tam nie ma dużo czytania, ale jest dużo do oglądania i... i ale tłumaczenie wciąż jest rewelacyjne. Tak, Tłumaczenie jest rewelacyjne, ale jakby ktoś nagrał sam dźwięk tego, jak czytałem wczoraj ten komiks, to byłoby w takich różnych odstępach, he! I tak w kółko. Tutaj powiem, że to jest naprawdę dużo, jeśli chodzi o Andrzeja. Tak, o ekspresję. Ja nie jestem zbyt emocjonalną osobą, można powiedzieć. Tak czy siak uśmiałem się strasznie na tym. W trakcie lektury tego komiksu. W ogóle wczoraj był dobry dzień, bo sobie jeszcze odświeżyłem Aliego J i przeczytałem Prison Pita. Czego chcieć więcej? Czego chcieć więcej. Tylko pizzy nie było wczoraj. Ach, to proszę. jest jedyne co... To zepsułeś sobie ten dzień na no no. odrobinkę. Mm. No smutek. Tak czy siak. Przy Prison Picie bawiłem się świetnie. W ogóle nie wiem, czego kupicie, bo miało go być jakoś bardzo mało, prawda? czy tam tyle... Próbujcie. Tyle, ile osób złoży preorder, tyle dostanie? Nie pamiętam. No ja myślę, że tam jeszcze jakiś zapasik się na pewno znajdzie. Czy to na czy to na Na przykład, y, proszę ja cię, na gildii można dodać do koszyka. Zdecydowanie. To nie wiem, co ja powymyślałem. Ta, ale ale ta, ta, nie, ta, ja się... też pamiętam, że ten Prison Pit miał być w jakimś takim nieszczególnie... Chyba, że cena była jakoś zna znacząco... No dobra, nieważne, bo będziemy kombinować, zapętlimy się <grym> i, i, i gówno wyjdzie, tak Dokładnie. naprawdę z tego. Ale Prison Pita w takim razie, skoro będzie się go dało kupić, jeśli lubicie te klimaty i... No mam nadzieję, że znacie komiksu Łukasza Kowalczuka, jeśli... a jeśli znacie, to, to wiecie, na czym polega jego gust i Prison Pit wpada jak najbardziej w jego gust, mm -hmm. tylko jeszcze trochę go hiperbolizuje, mam wrażenie, w wielu, wielu momentach. To był pierwszy tom, mam nadzieję, że pięć kolejnych również się ukaże. Tak jest. I jeśli chodzi o technikalia, to szybko tutaj dorzucę. Liczba stron 128, to już wspomnieliśmy. Oprawa będzie twarda. Papier kredowy oczywiście na gildii, na którą teraz sobie patrzę. Cena detaliczna w chwili obecnej wynosi 40 50 zł. 50 groszy. Data premiery, no jest tu napisane 17 czerwca, ale z pewnością na szlamfeście ten komiks już będzie. Fajniutka taka żółta okładka, która już dużo... Y już dużo tłumaczy. Tak, czy, jeśli czy, zobaczycie czy, czy... okładkę Prison Pita, zresztą będziemy ją mieli na miniaturze, mhm. e, to to wygląda dokładnie tak <grych> w, w środku, jak, jak na zewnątrz. No naj... tylko, że jest czarno białe Jak najbardziej. Niemniej, bardzo polecamy e, i jeszcze raz dziękujemy za e, egzemplarz recenzencki, natomiast przechodzimy teraz do czegoś w zupełnie innej beczki. E, mamy, znaczy my, Andrzej, mamy... Ja, ja też mam. Ale nie w rękach. No nie w rękach. A, e, Kaczogród, Karl Barks, lata 55-56, tom pod tytułem Kamień Filozoficzny. I w Kamieniu Filozoficznym co mamy? Opowieści, czyli Kamień Filozoficzny, Rodzinna Pamiątka, Cichy Domek za i wiele innych oraz jednostronnicówki, e, oryginalne okładki, jest parę nawet e, obrazów, z Jaskinia Minotaura, Złote Runo i Zmora prosto z mitów. No oraz taki leksykon na końcu, bardzo fajnie pokazujący, kto jest kim i co? I to jest kolejny tom i e, to jest niesamowite, że Karl Barks potrafił po prostu trzaskać te komiksy i utrzymywać poziom. To nie jest tak, że każdy z nich jest o, to jest najwybitniejszy komiks, nigdy nie czytałem nic lepszego, to zmieniło moje życie, ale napisanie przez to znaczy pisanie przez tyle lat komiksów, które nie schodzą z pewnego poziomu i się je zawsze dobrze czyta, to, to, to jest nie, nie, niesamowite. Tak, Gdybym... dla, dla mnie to jest właśnie ogromna siła, bardzo, komiksy komikse z tego tomu to jest nie wiem, końcówka lat 40, tak, do ubiegłego wieku, co tam jest? Aha, 50, 50. 55, 56, dziękuję, no, więc mamy 60 lat ponad od wydania tych komiksów, a one dalej się czyta, czytają świetnie. I nic się nie przeterminowało i, hmm. i wiesz, i dalej istnieje w pamięci ludzi i kolejny raz się odnoszę do marzeń twórców, hmm. Ale wydaje mi się, że stworzenie czegoś, co jakby przebija pokolenia, to musi być niesamowite, niesamowite uczucie. Tak samo jak Gosini i Uderzo, jak stworzyli Asterixa, czy jak Christa stworzył Kajka i Kokosza, który w końcu odżywa tak naprawdę, czy Pan Tadeusz Baranowski i, i jego, jego twory rozmawiałem ostatnio z moim kuzynem, który jest ode mnie o prawie 10 lat starszy i też wspominaliśmy bardzo komiksy pana Baranowskiego no z dużą, z dużą no, no, no, nostalgią. I czy Chociażby, wiesz, ktoś, kto, akurat Transformery są od zabawek, czy, wiesz, twórcy Jimena stworzyli coś, co ciągnie się przez lata tak naprawdę. Mhm. I wracając teraz do Kaczogrodu, te komiksy Karla Barksa, które każdemu w każdym wieku można pokazać, bo są tak no, no są częścią wspólną ludzi, którzy mają mózg. W sensie prawdopodobnie jesteś w stanie znaleźć coś dla siebie w każdym tomie i po prostu pewnie przyniesie ci to przyjemność. Są fajnie napisane te historie, w każdej ich formie, bo mamy i te krótsze, te dłuższe te, i te jednostronicowe gagi tak naprawdę. I dalej to jest jakoś zabawne. W tym tomie w ogóle nie, nie sprawdzałem spisu treści, jak, jak zaczynałem czytać. No i kończę czytać jeden z komiksów i nagle widzę takie déjà vu z przeszłości, mianowicie komiks, który tutaj jest na stronie 177, czyli Częste Mycie Skraca Życie, które z jakiegoś powodu niesamowicie yy, zapadło mi w pamięć z czasów gazetkowego Kaczora Donalda, bo ten komiks był mega, mega fajny i odświeżenie go sobie po latach i to, że pamiętałem o istnieniu tego komiksu, ale do tej pory... Jakby odświeżałem sobie, znaczy czytając, odświeżyłem sobie to, jak on był poprowadzony i większość z tych rzeczy pamiętałem. Na przykład tą opcję z lodowym fortem, to, czy tam śniegowym właściwie. Cały czas to gdzieś, gdzieś z tyłu głowy się kotłowało. A pomijając to, że te komiksy są taką no, dużą, dużą nostalgią, to nie ukrywajmy, wielu z nich tak naprawdę nie znałem, bo jakby... Kaczor Donald wychodził bardzo regularnie czytało się go regularnie i regularnie go zapominałem. Z wyjątkiem tam jakichś paru historii, które, mhm. które bardziej utknęły. Także oprócz nostalgii, którą wywołuje ten komiks to nawet będąc dzieciakiem, teraz wydaje mi się, że dobrze bym się przy tym bawił. Prawda, jest znacznie droższy niż Kaczor Donald w naszych czasach, bo kosztuje 69 ziko, mhm. ale warto. No, bo kaczki zawsze warto. A, kaczki od Karla Barksa. Tym bardziej. Tak jest. Więc fajnie, że po trzech? Trzech? Trzech tomach? Mm -hmm. Dalej, wszystko to, to jest, jest po To jest czwarty. Mm -hmm. no. Ko kolejny utrzymuje wszystko. W ryzach. Dokładnie. Natomiast ja sobie tutaj tak pozwolę e, zrobić małego newsika, bo gdy ty opowiadałeś o Kaczogrodzie, ja sobie zajrzałem co tam ciekawego w internecie i pojawiła się oficjalna zapowiedź. Wcześniej ta rzecz już była sygnalizowana, ale teraz już mamy też okładkę e, Marvel Comics. E, tak będzie się nazywała nowa seria skierowana dla dzieci, która będzie publikowana przez Egmont w bardzo podobnym stylu do Star Wars Comics, czyli dystrybucja kioskowa. Pierwszy numer 19 czerwca, 116 stron, cena okładkowa 14,99. I w środku znajdziemy komiksy nie marvelowe z tej głównej linii, tylko z linii skierowanej dla młodszych czytelników. Ale jako ciekawostkę myślę, że warto wspomnieć i ewentualnie, jeżeli ktoś będzie chciał, to sobie sięgnie. Natomiast ja teraz sobie przeskoczę do mangi. Mieliśmy już chore, bardzo chory komiks Prison Pit, mieliśmy coś skierowanego dla młodszego czytelnika, no to lecimy z kolejnym, bardzo innym, z bardzo inną rzeczą od poprzedniej, Dragon Ball odrodzony jako Jamsza. Jamcza. No, wiecie. Jamcza. Jamcza. Generalnie, jeśli chodzi o poziom serii mangi mangi Dragon Ball Super. Jestem bardzo mocno zawiedziony i coraz bardziej y, rozważam olanie, kupowanie kolejnych tomów. Za to na przykład y, tomik poboczny, który się nazywał y, Jacko z, Kos z Kosmicznego Patrolu jakoś tak, tutaj pewnie coś przekręcam, był mega fajny. I te, ta, ta, ta jedna tomówka poboczna to jest, była jak dotąd najfajniejszą rzeczą z tego nowego, nowego Dragon Ball'a, którą wydano. A teraz odrodzony jako Jamsza jest jeszcze lepszą rzeczą, przynajmniej jak dla mnie. Historia skupia się na Lica liście, który jest wielkim fanem Dragon Balla. Mhm. Pewnego dnia idąc sobie tam ze szkoły do domu, zapatrzył się na dziewczynę, potknął się, spadł ze schodów i w momencie, w którym wyrżnął bem o ozolę, e, przepraszam, o podłogę, tudzież chodnik, tudzież no, tę kostkę brukową, obudził Kutuar. się jako... No, obudził się jako Jamsza. Mhm. I od, jako, że jest wielkim fanem Dragon Ball'a, jak już wspomniałem, i wie, co się będzie działo dalej, to postanowił odmienić swoje życie jako Jamsze i nie ginąć jak szmata za, każdą, za każdym razem. I generalnie manga ta y, jest... Ona jest stosunkowo krótka, bo jest... Y, 150 stron, ta objętość już, już na pierwszy rzut oka widać, że to jest cieńsza manga od wielu, wielu komiksów, mang, które są wydawane na naszym rynku ale dostajemy taką fajnie rozbudowaną historię, która naprawdę ma sens, jest osadzona w realiach y, tych pierwszych sag z Dragon Ball'a, bo mamy tutaj y, i momenty z, y, tej pierwszy, z pierwszego serialu i później ty przeskakujemy do Zetki, gdy na przykład przybywa Vegeta, pierwszy raz na Ziemię, mamy fragmenty z sagi Komórczaka, y, tudzież z Cella. zależy kto jak woli jak na, jak na tą postać mówić i po prostu twórca tego komiksu Dragon, Dragon Garof Lee. To pewnie jest pseudonim. On, on bardzo fajnie czerpie z tego bogactwa tego świata i stworzył naprawdę fajną, zabawną historię. tutaj nie, nie będę i nie, jak najbardziej nie chcę spoilerować, ale gdy dowiadujemy się, kto jest głównym złym w tej opowieści, to jest ogromny szok, ale taki pozytywny. Natomiast w jednej z historiek dodatkowych na, na samym końcu tomu, gdy mm, Jamsza i ten główny zły mm, do, wpadają na pewien niecodzienny pomysł i dostajemy fuzję tych postaci, to jest po prostu moment, w którym się zapłakałem ze śmiechu. I, i mega mi się podobało to, jak właśnie z taką lekkością, fajnością i sprawnością autor wszedł w ten świat, pod, przedstawił taką bardzo ciekawą historię i no cóż, okazuje się, że Jamshan naprawdę może być kozakiem. <grych> I polecam jak najbardziej sięgnięcie po tą mangę. Ona kosztuje okładkowo 18,90. Jest w, moje, w, moim, w mojej ocenie w chwili obecnej najlepszą rzeczą z tego nowego Dragon Ball'a w ofercie JPF-u. I tutaj jako ciekawostkę warto dodać, że Dragon Garof Lee on tą historię publikował w, początkowo, znaczy publikował, udostępnił początkowo jako taki fanowski projekt, ależ zgłosił się do niego Shonen Jump i zaproponował narysowanie tego na nowo i wydanie właśnie w formie mangi. Przynajmniej tak zrozumiałem z kontekstu, który się tutaj pojawia pod, pod koniec tomu, Więc to jest taki kolejny przykład, że Warto marzyć, bo czasem się może okazać, że to, co wrzucicie do internetu jako jakiś tam śmieszny fanficzek czy coś, w ten deseń rysowany gdzieś tam na przerwach między zajęciami na uczelni, w szkole czy w pracy czy cokolwiek, no ktoś może te, to dostrzec i to wydać. I, I okazuje się, że taki odrodzony jako Jamsza naprawdę stoi na bardzo wysokim poziomie. Więc ja polecam. Jest to naprawdę bardzo fajna, pozytywna rzecz i śmiałem się bardzo... Co, co kilka stron dosłownie, jeżeli jesteście fanami Dragon Dragonwola, sądzę, że dużo osób jest, no to to jest obowiązek kupić tą mangę, przeczytać i myślę, że bawić się dobrze, tak samo jak ja się bawiłem. A o mangach, prawda, tak często tutaj nie mówimy, ale jak już coś jest wartego uwagi, to czemu, nie? Natomiast teraz sobie przejdziemy znowu do czegoś z kompletnie innej beczki, czyli do Zina, a w zasadzie do recenzji o, grasów. Tak, i tutaj y, taka y, ciekawostka, ponieważ mamy na Instagramie y, fanpage, który się nazywa Sprawdź ten komiks. Mm -hmm. Ja go sobie od dłuższego czasu obserwuję. Ja na przykład kompletnie się nie spodziewałem tego, że właśnie osoba, która recenzina udostępniła, to jest właśnie osoba stojąca za y, Sprawdź ten komiks. Więc Czyli ma to już Dokładnie, tak. Y, I czymże jest? Mateusz Smater? Nie, czymże jest Recenzin? Prze Przeczytam tutaj krótką zapowiedź. Pierwszy zin komiksowy bez ani kadra komiksu. Pierwszy zin z okładką typu Blank. Proszę bardzo, przed Wami pierwszy numer Recenzina. Jest to efekt mojej fascynacji niezależnymi produkcjami rodzinnej sceny komiksowej oraz marzenia, aby samemu również coś stworzyć. Tutaj mamy jeszcze kawałeczek tegoż, tegoż opisu, ale powiedzmy, co jest w Recenzinie. W Recenzinie mamy. Recenzje, to nikogo nie powinno zaskoczyć. Eee, szlam od Łukasza Kowalczuka, Autopilot, Furkot, Mścibor Potężny i Komputerek. Są dwa wywiady z Piotrem Nowackim i z Panem Kulką. Jest jedno opowiadanie, główno kontra. znaczy g u w -n -o, e, kontratakuje. U otwarte. E, tak, może hmm. źle zaakcentowałem. U otwarte w takim no razie. E, artykuł, i tu jest właśnie trochę o blankach, i relacja ze Złotych Kurczaków 6. Tak. I całość tutaj, jeśli dobrze kojarzę, 32 strony. 24, czy 24 strony. Jest to, Czyli amerykański bez reklam. Tak, jest to dostępne w chwili obecnej w formie cyfrowej. Linki oczywiście tam dorzucimy do opisu. Ale z tego, co wiem, planuje się Publikację 50 egzemplarzy, tak, tego zinu. Jeszcze nie wiem dokładnie gdzie i kiedy, ale starałem się już tam nam dwie sztuki, żeby załatwić. Natomiast jeśli chodzi o sam recenzin, ja tutaj muszę powiedzieć, że to jest, jak, jak przeglądałem recenzin na, na telefonie, to miałem takie wrażenie z taką, jakby to powiedzieć, z gazetką szkolną, w której ja kiedyś koniecznie chciałem być. Mhm. I teraz po przeczytaniu Recenzina mam takie, kurczę... Kapnąłeś się, że nigdy w niej nie byłeś. Nie, nie, nie, byłem, byłem, jak najbardziej, ale chodzi mi o to, że po przeczytaniu recenzina miałem takie, takie wrażenie, że kurczę, ale chciałbym tam coś napisać w jakiejś ewentualnej kolejnej odsłonie, jeżeli... Je, je... O, a tutaj przywalił teraz? nie no, jeżeli... sobie reklamę zrobiłeś? <laughs> oj tam, oj tam, po prostu chciałbym. Nie, nie, no, nie, nie, nie, nie, nie, nie oznacza, oczywiście. że coś z tego będzie, prawda? Mhm. Tylko po prostu mówię, że to jest taka, taka rzecz, którą... No, bo to jest taka czysta zajawka, tak, prawda? Właśnie, o to chodzi, że to jest, jest taka radość, rzecz... a nie myślenie o tym, co może się z tym stać i tak dalej. Mhm. I właśnie o, o, o to chodzi, że mi się to tak bardzo też fajnie czytało y, nie ze względu na to, że o, taka ta profesjonalne DTP i tak dalej, że o, kurczę, tutaj po prostu widać 3-3 lata kopania nad y, designem tegoż, tylko po prostu jest wydana taka gazeta. I głęboki research tak. na temat rozkładania się lodu na Antarktycie. Dokładnie, i definicji zina i tego typu rzeczy, i, ale, tylko po prostu jest, o, kurczę, zrobię sobie taką gazetkę, dwa miesiące skrobania, pisania, myślenia, składania i w końcu jest, i jest to naprawdę fajnie i tylko więcej takich osób, prawda? Żeby z taką pozytywną zajawką wychodziły z jakąś inicjatywą, która okazuje się mega fajna. Wspieramy, kibisujemy, chcemy więcej recenzji, tak jak wspomnieliśmy, do pobrania, ale można twórcę, prawda, wesprzeć też finansowo i myślę, że jak najbardziej do tego zachęcamy, bo tak fajne, pozytywne zajawki warto wspierać. No te, zawsze te... trzeba szanować zajawki I oczywiście teraz się zastanawiam, dlaczego jeszcze ja sam tego nie zrobiłem. Bo jesteś biedny. Bo jestem biedny, ale... Ale jak będziesz mógł, to wesprzeć. Ale może nie, nie będę aż tak biedny po, po dziesiątym, więc damy radę. Natomiast recenzji... No, co, coś chcesz dodać? Nie, dobra zajawka, dobrze hmm. się bawiłem. Znaczy przeczytałem całość, co... Jak coś jest kiepskie, to się nie czyta do końca. Mm -hmm. e, z, tylko filmy kiepskie się ogląda do końca czasem. E, natomiast bawiłem się dobrze. Jak będzie kolejny, to też chętnie sprawdzę. Tak jest. Więc jeszcze raz. E Powinien być w ogóle na kserze zrobiony, żeby tak, było. I to, już i to taki... na takim zjechanym kserze, takim <śmiech> rozwalonym. Taki Niezmienianej, starej. Rozwalonymi konicymi. matrycami tam. tak. Hmm. Więc e, trzymamy kciuki, żeby się takie kser znalazło. Wtedy to już by w ogóle było takie, oh, turbo, turbo-zinowe. No to co? Było już coś y, chorego, było już coś dla dzieci, była manga, bo był Zin teraz przechodzimy do. Francuskiej mangi. Dokładnie. Francuska, znaczy, no chyba manga, nie? Ale chociaż czyta się po. Euro... Nieważne. No i myślę, że. Komiks, w, wiesz, ma który manga, manga musi być w Japonii, nie? i no, no, to, no, Jeżeli wiesz, to zaczniesz to... jakąś dyskusję, w którą żaden z nas nie chce wchodzić, Dokładnie. tak naprawdę. Nie, ja, się, ja się teraz po prostu śmieję, bo wiesz... E, tak czy siak, manga, Last Man. Manga jest rzeczą, która ma bardzo dużo twardych definicji i ja ich nie znam. Twarde mogą być narkotyki. Dobrze. E, Last Man, tom pierwszy. Wydany przez Non Stop Comics. Pozwolę sobie przeczytać opis, który jest z tyłu. Młody Adrian Welba jest szczęśliwy. To już jest podejrzany ciężko pracował przez cały rok w szkole sztuk walki mistrza Jansena Jansena i wreszcie po raz pierwszy w życiu będzie mógł wziąć udział w wielkim dorocznym turnieju pod ausp auspicjami króla Virgila i królowej Efiry. E Nawet jego partner Vlad zdecydowanie kiepski materiał na wojownika nie może pohamować entuzjazmu. A niestety na kilka godzin przed zamknięciem zapisów Vlad nie domaga i wycofuje się z zawodów. To wielki cios dla Adriana, gdyż do turnieju trzeba się zapisać w dwuosobowych drużynach. Czy zatem wszystko przepadło? Nie, ponieważ w samą porę zupełnie znikąd pojawia się w mieście tajemniczy przybysz Richard Aldana. Żaden z mieszkańców nie spotkał wcześniej tego obdarzonego, imponującą posturą mężczyzny. I z czym mi się kojarzy ten komiks? Kojarzy mi się z Dragon Ballem, ale z tym pierwszą pierwszą, pierwszą w ogóle serią Dragon Balla, gdzie turnieje były jakimś wielkim wydarzeniem. E, jak ty grzychu doskonale wiesz e, pierwszy Dragon Ball z moją ulubioną serią? Bo był znacznie zabawniejszy niż, niż Z. Znaczy w sensie, historia tam była. Mhm. Um, mniej do oglądania, a bardziej do. kłonięcia, można powiedzieć. Mhm. No, bo, no w, Z, w Z się tłukli po ryjach, oczywiście było to fajne, podobało mi się, nigdy nie, nie powiem, że było inaczej. Ale pierwszy Dragon Ball był, był moim ulubionym, i tutaj w Last Manie mam takie. Dragonbolowe uczucia. Jest co prawda o tym e, festiwalu e, RUN, o tym turnieju, który się będzie odbywał. E, i, I fajnie jest to przedstawione. I tak jak tu mówiłeś, że to zdarza się w wielu mangach, początek mamy kolorowy, a później już zaczynamy mieć czarno-biały komiks. Tak, tak. Ta, no, w, w, w tych sześciu mangach na krzyż, które mam w domu, to tylko w Dragon Ballu nie ma początkowych stron kolorowych. Dziewczynce w krainie e, przeklętych jest mhm. i w innych przypadkach jest, więc wierzę, że jest to reguła. I tutaj mamy bardzo ciekawe postacie. Fajnie to wypośrodkowane, ten, ta główna postać właśnie tego młodego Adriana jest, jest naprawdę e, ciekawa, bo nie, nie jest nijaki w sensie jest takim chuchrem, który jest trochę pomiatany, więc e, dużo osób takich jak ja może się z nim czasem, znaczy z chuchrem to może nie, ale e, może się z nim utożsamiać i jest jego wielkie marzenie, które jest związane z tym e, turniejem sztuk walki, natomiast mm, ta druga osoba, która się, e, która się pojawia, czyli ten e, Aldana, e, jest takim dużym kozakiem można powiedzieć, i też takie lekkie sugestie wobec tego, skąd on jest, bardzo fajnie są zawiązane i mam nadzieję, że w przyszłych tomach zostanie to, to w ciekawy sposób wyjaśnione, bo na przykład mówi, że przyjechał tutaj na, na motorze i ktoś tam pyta, co to jest motor? I cały, cały ten świat jest trochę taki średniowieczno-fantastyczny? Posiadają jakieś własne reguły tych walk, które tam są, których Aldana no, nie zna, co, co, co wychodzi parę razy. E, ale we wszystkim to cała historia nie gubi takiego dziesięcego humoru. Bo no, są jakieś poważne rzeczy, jest, jest jakaś walka, ale na przykład to, co było tutaj wspomniane, raczej to nie spoiler, bo to początek, a już i tak wiadomo, że ten e, kolega Adriana Wlad się wysypie z turnieju. E, Wlad się wysypuje z turnieju, ponieważ jego mama robiła dzień wcześniej rakle. Yy, czyli taką potrawę z sera. Jeśli ktoś nie, nie jadł nigdy rakle, to serdecznie polecam, bo to jest przepyszne. Yy, tak, czy siak, yy, Jad rakle i, i się zaraz pożyga. I, a chwilę wcześniej jest dialog. Najważniejsze to nie pozwól Wladowi jeść sera, bo się pożyga. No, po czym cztery kadry dalej, o, jadłem ser, zaraz się pożyga. Yy, więc połączenie tego humoru z akcją. Bardzo fajnie narysowaną, super, naprawdę świetnie się bawiłem i to jest jeden z takich komiksów, na który wiem, że, że fajnie by było, jakby już był ten drugi tom, kiedy wiesz, nie, że a wiem, że wyjdzie, to poczekam i, i tyle? Tu jest tak, że już bym chciał. To jest taki komiks na piątkowy wieczór, żeby się wyluzować i bawić się dobrze, ale mieć go na półce. Mhm. Natomiast e, jako, że znowu zajrzałem do internetu i znowu najświeższe informacje prosto e, z USA, Robert Pattison oficjalnie nowym Batmanem. Jak już wspomnieliśmy na naszym podcaście, bodajże w poprzednim odcinku, to było, tak mi się wydaje, że no, my jak najbardziej dajemy szansę panu Patinsonowi, e, trzymamy kciuki za zniesienie fali hejtu, która już płynie w jego stronę i przypominamy, że e, zarówno Ben Affleck, zarówno e, e, e, jej pierwszy Batman, jejku jak odzień, Michael Keaton, e, jak i e, e, Adam West. Ale, dobra, przepraszam, wychodzi mi o, o Michaela Kitona Okej, okay, okej. Okay. I... Y jak się nazywał ten, ten z trylogii? Christian Bale. Christian Bale też dziękuję. Ci ponownie? No, oni wszyscy trzej byli hejtowani. Nie każdy powinien podziękować Christianowi Baleowi. Dziękujemy, Christianie Baleowi. Tak. Generalnie chodzi mi o to, że wszyscy ci trzej aktorzy byli bardzo gorąco hejtowani po ogłoszeniu ich castingu jako Batman, jako mroczni rycerze i jakoś dali radę, więc e, trzymamy ich kciuki za Roberta Pattinsona również. Natomiast e, na sam koniec ja sięgam po rzecz z USA. Dzisiaj nie było jeszcze nic takiego, tak mi się wydaje. Kaczogród jest amerykański. O kurczę, dobrze, ale no to w takim razie przechodzimy do rzeczy z USA, która, które są pseudo superbohaterskie, mianowicie do Ribbon Odrodzonej, czy, czyli kolejna pozycja Marka Milara w ofercie Muchy Comics i tutaj prawdopodobnie już wiecie co powiem, ale nie, nie do końca, ponieważ e, zacytuję tutaj do słowa Dominika Szcześniaka z audycji Halo Comics, e, który o Ribbon Odrodzona powiedział mniej więcej coś takiego. Rysunki. Bardzo fajne. Okładka. Bardzo zła. Scenariusz gdzieś po środku. I to jest dokładnie to, co myślę. Jest, to jest idealne podsumowanie tego komiksu. Tym razem mamy standardowe, standardowa aplikacja Millera do tworzenia komiksów. Mamy wpisane kilka rzeczy i znowu wyplu, wypluł to samo, ale tym razem mamy opowieść osadzoną w świecie. Do którego trafia się po śmierci. Nie chodzi tu o piekło, nie chodzi tu o niebo. Główna bohaterka po prostu umiera ze starości i trafia do takiej magicznej krainy, gdzie są wszyscy jej znajomi, ojciec, jest pies i w ogóle jest fajnia. A tu się niestety okazuje, że jest ona wybrańczynią, która wybawi tą krainę od wielkiego zła, którym jest taki turbokozak, on tam się gdzieś tam w pewnym momencie pojawia, ma swojego przybocznego, który jest wielkim humanoidalnym kotem i ten kot chciałby się zemścić na naszej głównej bohaterce z jakiegoś powodu, gdy okazuje się z jakiego powodu, to po prostu ciężko nie szczelić face palma, ale generalnie jeśli, chodzi, jeśli o to chodzi to mamy do czynienia z takim kolejnym właśnie typowym scenariuszem Millara, gdzie mamy jakąś postać, która musi zrobić coś głównego złego, który jest kozakiem i takie tam rzeczy. Akcja pędzi przed siebie w bardzo fajny sposób. Tego Millarowi nigdy nie odmówię. On fajnie pisze dy dynamiczne sceny w komiksach, a w Reborn odrodzone jest tego naprawdę dużo. I generalnie jeżeli nie wgryzamy się jakoś mocno w tajniki świata przedstawionego, to to się czyta naprawdę spoko. Takie powiedzmy jak to Andrzej często mówi, komiks na Kibel. Myślę, że w, taj, w takich kategoriach można, można jak najbardziej rozpatrywać Reborn, Reborn Odrodzona, gdyby nie jedna ważna rzecz, mianowicie, ale tutaj moje fanbojstwo będzie jak najbardziej przemawiać e, bardzo mocno, Greg Capullo. Jezus Maria, jak ja kocham pracę Grega Capullo i do Reborn Odrodzona nie zdawałem sobie sprawy z tego, że tak na dobrą sprawę nie znam go z komiksów, które nie byłyby mroczne. Bardzo mroczne wręcz. Bo poznałem go jako rysownika Spawna. Tam coś tam słyszałem, że rysował też wcześniej mutantów Marvela. I nawet coś się ponoć w Polsce ukazało jeszcze za czasów TM Semika, ale jakoś, to, jakoś tego nie odnotowałem szczególnie mocno. Później jak przeskoczył do Haunta też z Image Comics, to też bardzo, bardzo się jarałem jego pracami. Batman z New 52 50% mojego jarania się Trybunałem Sów i kolejnymi tomami Scotta Snydera, to jest jednak to są jednak prace Grega capulo i cieszę się, że w końcu zobaczyłem go w czymś, gdzie główny bohater nie jest chodzącą mrocznością i depresją i tak dalej, tylko dostaliśmy właśnie taki magiczny świat pełen różnych nadprzyrodzonych stworzeń, właśnie tak jak wspomniałem, humanoidalnych kotów ogromnych psów wiele innych z dziwnych rzeczy, które się tam pokazało i to jest Piękne. Po prostu nie umiem, nie umiem użyć innych słów niż, niż piękne, jeśli chodzi o to, co Greg Capullo zrobił. To ja oczywiście jest wspierany czy przez to naglapiona i FCO Plaszensię, czyli ten standardowy mhm. team, jeśli chodzi o tusz i kolory. Niekoniecznie podobają mi się kolory, które, które, które są... Na rysunkach kapulo, ale to samo już mówiłem właśnie przy Batmanie z New 52, czy przy tych kolejnych projektach, przy których Kapulo się udzielał, natomiast szkice są no, no przecudowne i na przykład jest taka scena jak główna bohaterka umiera na samym początku. Dostajemy ten moment przejścia do tego świata magicznego, to jest, to jest po prostu cudo, jest taka jedno planszówka z takim jakby żyrandolem kryształowym, gdzie mm, zamiast kryształów mamy sceny z jej życia, no, no, no super, rzecz dalej też jest bardzo dobrze jeśli chodzi o warstwę graficzną i od takiego właśnie typowego komiksu na kibel oddziela Reborn odrodzoną jak dla mnie w mojej opinii tylko i wyłącznie warstwa graficzna i dlatego, że no jak już wspomniałem, ja tego Capulo po prostu uwielbiam. Jest to dla mnie z automatu jeden z najciekawszych komiksów Marka Millara, które się ukazały w Polsce. Czekam na hak, bo to, to się jeszcze wydaje być całkiem niezłe. Natomiast do, dotychczas tym moim faworytem był Starlight, ale Reborn odrodzoną postawię na troszeczkę wyżej. Co nie zmienia oczywiście, jak dla mnie, faktu, że to wciąż jest solidny średniak. I nic poza tym i nie kumam, dlaczego Mark Millar jest tak, tak, takim sprzedawcą scenariuszy do Netflixa i do wszystkiego, jaki, jakim jest. Może trafiają do dużej liczby odbiorców. Cholera, nie, on ma, dob on ma dobrze gadane na pewno. Co coś w ten sens, bo po prostu nie, nie kumam tego w, innym, w inny sposób. Natomiast jeśli chodzi o Reborn odrodzoną, e, twarda oprawa, lekko powiększony format. Jest tam dość dużo stron, bo to jest aż 6 zeszytów. Jeśli się nie mylę cena okładkowa 65 zł ze względu na rysunki polecam, ze względu na marka Milara, jeżeli lubicie marka Milara to ten komiks na pewno Was nie rozczaruje, jeżeli go nie lubicie to ten komiks Was nie przekona, czyli standardowo wydawnictwo Mucha Comics oczywiście dobra robota, czekamy na kolejne rzeczy od tego wydawnictwa, niekoniecznie Milara oczywiście i na tym chyba będziemy kończyć dzisiejszy odcinek, czy coś tam jeszcze może wyczytałeś w internecie. Nie, nie, nie. Ale ja nie sprawdzałem teraz nawet. Okej, okay, dobra, więc dziękujemy za uwagę. Słyszymy się za dwa tygodnie, to będzie jakoś tuż przed szlamfestem. Tuż po. Tuż po? Mhm. Faktycznie odcinek będzie tuż po, ale będziemy nagrywać tuż przed. O tak nie. mi się wydaje. Tak ta, ta chyba będzie najlepiej. Tak jest. Więc słyszymy się za dwa tygodnie, dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Cześć. Czołem.